w 53. odcinku podcastu Gierkowce. Dzisiaj ze mną w studiu jest Ania Rogala. No hej. Dominik Kowalski. Dzień dobry. Hubert Bejda. No, cześć. A ja jestem Piotr Zaborowski i będę prowadził ten odcinek. Adiana. Dob Adiany nie ma, jak słyszycie, bo inaczej by była, nie? Tak, ale tym razem jest ważny powód. Tym razem po prostu wojna z hakerami ją przerosła. Wiecie. Tak jest. Steam. Ten, życzymy, żeby Dianie tam się udało. Także podcast konto. Bawiąc Uczy pamiętajcie, żebyście mieli te hasła dobrze ustawione na Steamie hasła, i wszystkich innych. Tak. Tych, weryfikacja w, dwuetapowa. Tak, weryfikacja dwuetapowa i tego typu sprawy. Żebyście, no, nikt tam nie, nie utratali żadnego konta na Steamie, maila czy czegokolwiek innego. No przede, wszystkim, przede wszystkim warto, tak jak tutaj Hubert sugerował, mieć tą dwuetapową weryfikację, bo jednak konta są kradzione, mimo że wydawałoby się, że o tam konto gierczkowe to tam takie nic, ale jak mamy tam historię swoją plus zakupy sprzed paru lat, no to jest to bolesne. To jest równie bolesne jak złodziejstwo roweru czy innego dobra, moim zdaniem. No, dokładnie tak, dokładnie tak. Oj dobra, to słuchajcie, to mamy tr trochę No co znaczy, ja mam niusik, przede wszystkim bardzo ważne, który wyleciał w ogóle w Dzisiaj czyli w niedzielę, gdy my to nagrywamy. Je, jest to sz, sz, tam 16, tak? lipca, tak, dobrze. Liczę. To uwaga, będzie japońszczyzna. więc Ania, Ania, uszki, też nastaw. Uszki, eee. uszki. dobrze. Jak tak to się teraz nazywa? Okej. Okay. Tak to się Nastawiam. nazywa. Nastawiam antenki. No. Antenki dokładnie. Czu, Kingdom Hearts 3 będzie miało tej Story. w sensie świat na bazie tej historii. Tak bardzo nikogo. Nie bardzo, bo te story ogóle. bardzo lubię. Dobrze. Nawidzę tej story. Ojej. Jestem ja, chyba nie, nie jedyną miał. osobą, którą znam, <laughs> która nienawidzi tej story. Ja nie widziałem tej story. Nie znoszę tego. No. Ja nie wiem, czy nie znoszę, bo nie widziałem. I... No to ci pożyczę, bo mam na blu-rayu, więc gdzieś mam bo następny film do obejrzenia. Nie wiem, powiem wam, że no. To jest taka animacja, ja ją widziałam krótko po premierze i zawsze mi się wydawało, że to jest taka bajka dla chłopców. A mimo tego, że ja nie znoszę girly stuff różowych i jednorożców, się znaczy jednorożce spoko, nie? ale tam różowości i tych wszystkich innych lalek, Barbie i tak dalej, to tej historii mnie denerwowało. Zawsze. I mm, nie, nie no, no, potrafiłam racja, się zachwycić tym, tą animacją. To historia jest głównie no, taką chłopięcą animacją. Mhm. Nie? Zobacz, ale ja tak. lubię staw dla dziadów, tylko że no to nigdy mi nie podeszło. No cóż, no ale tak to no, się i dla mnie to jest bardzo ciekawa informacja, bo, bo jeszcze nie mieliśmy postaci z tej historii w żadnym kingdom heartsie. Wiemy też jeszcze, że będą dwa inne światy, które zostały zapowiedziane wcześniej, ale warto, warto o tym powiedzieć, czyli tangled, czyli Zaplątanie, tak to się ładnie nazywa. I Big Hero 6, czyli Wielka Szóstka. Mi się coraz Tam... bardziej odechciewa grać w to Kingdom Hearts. A mi właśnie coraz bardziej chce. Jestem wiesz, zwolenniczką tych tradycyjnych animacji Disneya, i Ach, no ale domyślam się, że to już najwy najwyraźniej nie jest skierowane do mnie nie jestem targetem, jeśli chodzi o światy, które są wtłaczane do nowego Kingdom Hearts. No, to są światy dla mnie, dla osoby, która się jara animacją 3D. Ale ty nie? jesteś niewiele młodszy ode mnie. A no mówię, widzisz, ale ja się jaram, animac takim, ale wiesz, ja się jaram animacją 3D. Pod... Skoku, bo, wiesz co, to nawet nie chodzi o samą animację 3D, bo... albo nie wiem już samo w sumie. Zaplatałam się. Znaczy w ogóle z tym. <laughs> Właśnie, zaplatałam Ja w ogóle się. nie wiem, to Kingdom Hearts to jest to, co zaraz we ja wszystko mylę. To nie, już, nie, już nic. Już, już... No Kingdom z... Hearts pytaj, to jest Japon. zabawnie. Nie, ja tak naprawdę nie wiem o czym King... mowa. To Kingdom Hearts to jest adresa japońska od Square Enix. A, która z łączy z sobą Disneya. świat Final Fantasy i światy Disney. Okej, okay, ja już o to pytałem, przepraszam. Skleroza. Racja. A, a propos tej historii, gra... coś mam. Bo ja, ja tak naprawdę to jest to, tylko znam z gry na Sega Mega Drive. Ale to poczekać chwilę. Jeszcze przetłumaczę Kingdom Hearts. Jedziesz, jedziesz. Też wiemy już na 100% że teraz się ukaże w 2018 roku, a nie w 2017. Jakby potwierdziły się te ploty takie, które były z wycielniętych tych dokumentów. Ale to wiemy już teraz. Chyba, że Square powie, że no, nope, Wydajemy to w 2019. Bo to jest Square, ale to trzeba poczekać na datę. A co tam o tej historii? No bo ja tak naprawdę jakoś nie oglądałem w ogóle animacji. Jakoś ominęła mnie. Najwyraźniej coś odciągnęło i nawet nie byłem w kinie i w ogóle. To, ale grałem w grę, okazuje się. Była całkiem fajna gra na Sega Mega Drive. To była o tyle ciekawa gra, że ona była renderowana. Pamiętajmy o tym, że Sega Mega Drive to 16 bitów i 95 rok. Także to kawał czasu temu. I to naprawdę fajnie wyglądało wówczas. Nie wiem, czy widzieliście. To, było, to była jedna z pierwszych gier, która miała takie prerenderowane postacie, czy postaci. Szok. A wiesz, że ja w to grałam tylko, że na y, Game Boyu? Możliwe, tak, bo to jest no, ta coś, sama gra, tylko było, to były tak. różne porty na, na mm. rozmaite konsole. To była całkiem ładna gra wówczas. Ona, na, na... Właśnie patrzę na screeny i faktycznie grałam w to na Game Boyu. Mam tę grę do dzisiaj gdzieś tam w skrzyni. Właśnie przypomniałeś mi, że mam tego Gameboya od Piotrka. O, taka, a to też wyszło na SNES-a przecież. Więc tak, bo to są to jest byłem. wszystko ta sama generacja, no nie? To jest wszystko ten sam świat gier. Pewnie tylko Hubert. Uwaga, uwaga. To wyszło na Windows, więc jak ktoś gdzieś znajdzie, to jest szansa, że w jakimś tam ransomware, czy, czy innym world, to znajdzie, nie? Mhm. A, albo na przykład na Gogu może? Chociaż trudno powiedzieć, bo nawet nie wiem kto to wydawał. To już tyle lat temu było, że ale... Ja ci powiem kto to mhm. wydawał deweloperem był Traveller's Tales, a e, tymi e, wydawcami była Seda i Microsoft, z tego co widzę. Tam Disney Interactive i w, i w zależności od różnych, przecież to, to też zależy od e, regionów, tak? bo na przykład w, w Japonii to mogło być albo Seda albo Capcom, bo są dwie firmy, które się zajmowały w tej chwili. Tak, w, w mm -hmm. Stanach Zjednoczonych to najprawdopodobniej Sega na Mega Drive, ale już na te konsole Nintendo to było Nintendo. Wiesz, to się tak trudno powiedzieć tak mm -hmm. naprawdę. A nie wiem, czy wiecie, a propos teraz trochę idziemy to w retro, ale to może później jeszcze przy okazji tej ikarugi nieszczęsnej. Fajnej ikarugi, oczywiście. To ja żałuję, że w ogóle sprzedałem Sega Mega Drive. W ogóle żałuję, że się pozbywałem tych starych konsol, bo one teraz mają dużą wartość, okazuje się po czasie. No. A to jakoś tak było, ja się że... swojego Commodore pozbyłam no ja też. i tak ubolewam z tego Jeju. powodu. Ja w ogóle tutaj e, Dawi się z tobą łączę w, w żalu, bo ja wymieniłem komodore na jakieś książki o Star Warsach. Ja na Pegasusa. Właśnie, bo kiedyś tak było, no nie? Że nie, nie miało się kasy, no bo się nie zarabiało. To głównie królował handel wymienny. Ja dokonywałem rozmaitych wymian bardzo dziwnych, choćby właśnie C64 ze stacją dysków. Naprawdę taką porządną. Ta, ta nowsza wersja, nie wiem, czy kojarzysz. Taka... Na flopidiski, tak? E, tak, tak. I ta nowsza wersja no niebeczka. No to ja też taką miałam. Niebeczka, tylko tak trochę jak e, w stylizacji amigowej była. E, obudowa Komodorca. Kurczę, kocham, tą, kocham ten komputerek. Naprawdę. Do tej pory w moim sercu ma tam duże miejsce. Głęboko zakopane jest. Hmm. No, ale te książki o Star Warsach potem też na coś wymieniłem. Chyba na jakiś wzmacniacz z głośnikami. Także... Co ciekawe, w ogóle te rzeczy miały niesamowitą wartość, no nie? bo można było wymienić książki na elektronikę użytkową i odwrotnie. Tam Dzisiaj zapomni o czymś takim. No. Kto ci książkę weźmie? nie? No. a to były takie piękne albumy, tam były plany Gwiazy Śmierci, ja wtedy byłem dużym fanem, a teraz już pełno o co pamiętam. No ale okej, okay. na szczęście starożytcy żyją ciągle i dobrze, że rozwijają. W przeciwieństwie do naszych komodory. No, teraz możesz spokojnie mulować na tym. Na, mm. A to nie jest to samo. No pamiętam, jak wiem, wiem. Już w sobotni poranek się rozstawiało 15 zasilaczy, bo to, <głos》> była masa kabli i elektroniki do po podłączania. A to z tyłu do telewizora, a to z przodu miejsce na jeden zasilacz, na drugi zasilacz, klawiatura, stacja dysków, coś jeszcze, co tak, jeszcze. Tak, stacja była dziennie zasilana, zgadza się. Mhm, tak było. No. Tak mi się przypomniało, że ten, ten zasilacz też był dosyć zabójczy dla dywanów, wiesz, on, on tak się rozgrzewał, że była szansa, że dywan zapłonie. Naprawdę, Co? no były przypadki, że komuś y, y, tak podgrzał dywan, że stopił. No. Pierwsze słyszę. No widzisz? Bo naprawdę na nim można było smażyć jajka. Na tym zasilaku. No to... Gierkowcy bawią i uczą widzicie? No to, kawał... to jest historia, no nie? To jest historia kurczę. No. Wy młodzi tego nie pamiętacie. No, Hubert hu... na, no, ja, ja, jak... na pewno jako <grym> modora mój tata no, miał, ale wszystko już dawno poleciało dalej. I to nawet nie handel wymienny, tylko po prostu gdzieś tam oddał e, komuś w i tak poleciało. A ja już się tak naprawdę w większości wypadków wychowałem. Hmm. bardziej na PC Pedazusie i tego typu nie, to ta kwestia ta. taka, a jeszcze mogę powiedzieć ciekawostkę że był bundle w ogóle Toy Story z Sega Mega Drive także bundle był już dawno temu szok teraz to nie do I my mądrzy o, dar... jesteśmy dzisiaj Ojej. bardzo, tak, to jest taka nostalgiczna podróż w przeszłość dlatego tak. ja się nie odzywam o... starzy ludzie tak mają <laughs> I to jest piękne, to jest piękne. Całą tą wiedzę zabierzemy ze sobą w pewne miejsce. Jak nas jasny szlak trafi w końcu, nie? No, jak, jak na przykład kolejny poziom w kraszu niezbyt się spodoba, no nie, Lewi? Albo jak ten nie, nie przeżyje rozgrywka party. To... No właśnie, rozgrywka party. Przepraszam, Hubert, musimy znowu o tym powiedzieć. No spoko. Bo to jest impreza w przyszłości. Tak będzie, tak będziemy, zapraszamy. Tyle. No tak, Będziemy, zapraszamy. Proszę, tyle. Hubert, ja od razu tu na odcinku rzucam rękawicę wirtualną. Co, Huberta ma nie być? Nie, nie, nie, będzie, ale żebym zagrać na flipperze. Przygotuj trochę pieniędzy. Ach, oczywiście, złotówki. Trzeba dużo złotówek. Nie, przynajmniej po 10 złotych każdy ma mieć, bo to ma być porządne ogrania, a nie tam jakieś tym gedowanie, tak, tak, tak. że potem nie chcą nam wymieniać... my tam duchy. będziemy pić, a nie grać na fliperach. Ale to w niczym nie przeszkadza. Halo. Przepraszam, przepraszam, przyjmuję rękawice. Dobrze. Yy, Oni będą grać na fliperach, a my, Ania, pójdziemy pić. Ale przecież... Wikary... Ja będę tym, ja będę rozsądzała spory, jak się będziecie pić, kto jest lepszy. To ja zdecyduję. Znaczy tutaj jakby nie ma problemu. W zasadzie zostanie to jest lepszy, więc... <suszy> Nie, na no spoko, duchu. Oh, nie, po duchu. ja kocham flipery i w ogóle mam news fliperowy. Okay, Kupiłeś ale... już? Nie, jeszcze nie kupiłem, ale, ale, ale uwaga, okazuje się, że projekt, który myślałem, że jest martwy, ożył, a ten projekt to jest, ja wiem, że teraz to nikogo absolutnie, może Izaka, bo tam coś ostatnio wspominał w którymś z komentarzy, że ma ochotę pograć na fliperach, bo ja tu agituję. Okazuje się, że jest taki tajemniczy projekt przez firmę Silver Castle Pinball, który ma na celu zbudowanie prawdziwego flippera na bazie komputerowego. Jestem w szoku ogólnie, bo projekt żyje, już wrzucają, wrzuci teraz filmik taki, gdzie już jest cały playfield pokazany, czyli to po czym tam gania kulka. Także ja trzymam kciuki niewykluczone, że to będzie ten Flipper. Także można by był kupił nowego, nie takiego jakieś. Ja myślałam, że już się dogadałeś z cygańską królową i że ten... Nie, nie. Ja wam powiem, że, że dopóki nie będzie Flippera z Wiedźminem, to w Polsce nikogo, nie? To go, nie? A, a, no nie, a wiesz, że to byłoby coś? Ale ty kurczę widzisz, szybko, daj ten, jak to się mówi? Zanim internet, a to jeszcze nie wyszło, spokojnie. Bo musisz patent jakiś złożyć, żeby nikt nie ukradł pomysłu. Wiesz, to w Polsce, wiesz, jak to by się Spokojnie. sprzedawało? 16 ja, ja lipca Anno Domini 2017, Piotrek wpadł na ten pomysł jako pierwszy. O, i mamy to nagrane. Tak, i teraz i z teraz tym odcinkiem idę do cele projektu, nie? Ale wiesz to, że to byłoby coś? Przecież tak naprawdę flipery, to jest właśnie popkultura w czystej postaci. Tam masz tematy absolutnie z każdej dziedziny y, popkultury. Głupie to brzmiło. Ale ja ci mówię, jakby był fliper z Wiedźminem, to jestem pewien, że masa osób by się załapała. Jeszcze mówiąc o tym, że Arash miałby o czym nagrywać filmiki na Gry. Mm -hmm. A kurczę, <laughs> ja nie powiedziałem w ogóle jakie flipera. To, oczywiście to jest adaptacja fizyczna Flippera Pro Pinball Timeshock, którego uwielbiam i okazuje się, że ten remaster, o którym mówiłem w którymś odcinku dawno temu, to niestety mi nie podszedł i wolę oryginał, a jeszcze bym bardziej wolał zagrać fizyczną kopię i troszeczkę się jaram, chociaż podejrzewam, że to będzie poza moimi zakresami finansowymi, bo takie nowe maszyny to kosztują po nie chcę skłamać 20 tysięcy. Straszne są ceny tych. No, to jest kredyt na pinbola. Nie, nie, to, to ja najwierzę na, na jakiegoś grzmota starego do serwisu. Tak jak się kupuje stare auto do naprawy, to ja kupię z flippera do naprawy i nie se, tylko sobie. Także... Nie, ja jaram się. Na jednego może uspieram przez te parę lat. Trzymajcie kciuki, no. Będzie dobrze. No oczywiście, że trzymamy. Ale taki nowy flipper, wyobrażacie sobie? Taki świeżutki, pachnący drewnem jeszcze, prosto od stolarza, deska. Ten, z etranu zrywana ta folia. O, tak. i to takie delikatne zdjęcie folii z nóg, tych metalowych. Wow. Nie, no i uwielbiam flipery. Zerwane no. z kontekstu ściąganie folii znów. Ale <grym> no. <grym grym ooooh>. metalowych. Co <grym> <grym> metalowy. Nie jaram się fliperami. i jak ja to tak kocham. No, teraz odzyskałem Vita po, po Hubercie, czy moją od Huberta, o tak. Czy te Hubert oddam później. Nie, spokojnie, tak spokojnie. Musimy i to na skończyć. Chwilę? A już obiecałem nie, na, na odcinkach, że ja będę kończył gry, także nie mam wyjścia. Chociż Półtorej godziny dojazdu teraz mam do pracy, więc no przydałby się, nie chcę nic mówić. Eee, dobra, to jakoś się postaram zebrać w sobie i ukończyć jak najszybciej, że może jeszcze przed moim wypadem na świat polski bym ci podrzucił, bo raczej winne inne gry niż Leighton i Joshi nie będę grał mi się wydaje, bo tam w Pokémonach to ponoć safe jest jakiś kiepski. No jest mój, a tam nie można mieć Ciepki jednego safe. sejwa. No tak, jest tam, mój. można mieć takiego save. A <laughs> to jest właśnie, a propos 3DS-a, <laughs> a dziś jest taki dzień totalnie off czy też się nagrałem off -topicowe. Jak tam twój, twój e, 2DS? Będziesz kupować? Będzie się kupował. On tak. już wyszedł, no nie? miesiąca. On już wyszedł. E, chyba 26 albo 19... Tak, 20... Ja jakoś, jakoś na dniach, ale jeszcze nie wyszedł. A jeszcze nie, jeszcze nie wyszedł? U. Chyba, że w premierę odcinka będzie już na rynku, ale nie wiem. Yy, powiem tak, planuję kupić, ale hmm, jeżeli się okaże, mm, że zawołają mnie na rozmowę kwalifikacyjną do Warszawy, to będę to musiała odłożyć. O! Matko, to jest bardzo tajemnicze, aż, aż kusi mnie podrążyć ten temat. To po odcinku Dobrze. po odcinku, na, na, na, tak. na poza anteniu tak zwanym, ale na razie jest plan taki, że 28 kupuje DS'a a, ale to co do DS-ów? bo nie wiem czy, czy mówiliśmy o tym, że New tam DS znaczy New 3DS, po prostu ten zwykły już kończy produkcję w Japonii. No wiem, że wydaje miałeś... Się... że mówiliśmy. I na Europę chyba już też go nie będą sprzedawać, tak mi się wydaje. Ale sprzedawać tak, ale tam chyba kończą, kończą jeszcze tam produkcje wiesz, ostatnie, które, które są. To czekaj, to co, co zostaje teraz? New 2DS będzie? New 2DS XL, 2DS mhm. stary, mhm. który był i New 3D, 3DS XL. Czyli New 3DS-a tego zwykłego w ogóle nie będzie, dziwnie Nie będzie, ale nie, wiesz co, bo to się okazuje, to tak jak zacząłem analizować to dokładniej, to trzeba jeszcze pamiętać, że Nintendo ma w produkcji, uwaga, uwaga, SNES-a mini i Switcha. I w, tej, w tym momencie ma aż pięć znaczy, produktów. SNES będzie limitowany tylko, więc cztery. Nieważne czy będzie limitowany, bo no mają Będzie tylko na chwilę, a czekaj, czekaj, SNES będzie tylko na chwilę, a oni kończą produkcję 3DS-a na zawsze, więc to jest różnica. Ale Poczekaj. Tylko cała rzecz polega na tym, że SNESA ma być więcej niż NES-a, a po drodze już na pewno myślał o kolejnym, nie wiem, Gamecube'ie czy, czy, czy czymkolwiek innym w formie classic. Więc... Muszą coś usunąć, bo nie, nie, nie, nie dadzą rady. A druga rzecz jest taka, że 3DS XL, ten znaczy 3DS ten mały, się nie sprzedaje za dobrze. Bo on wielkościowo i New 3DS XL i New 3DS 3DS jest bardzo podobne w sobie. Ja, ja, już jednak, wiecie, etrany, ja już się pogubiłem. Wiecie, większe trany Ja już się pogubiłem w tej No jest, ta nomenklatura jest bardzo podwatwana. dziwna i bardzo Ja właśnie podwatwana. tak sobie zapisałem nową nazwę 3 ds bo tak stwierdziłem, że pobudzę swoją kreatywność. Nazwałem go New 5DS 3XL. Co wy na to? <laughs> No bo, wiecie, to, jakby to 16 lipca czy... Anno Domini 2017 roku wiesz, że Dominik wymyślił to jako pierwszy New 5DS 3 XL czyli 5 ekranów i 3 w, w dla Nintendo przyjedzie, wjedzie tutaj, w, wjedzie tutaj w, wiesz, tego regimu same dobre pomysły dzisiaj ale macie. wyobrażacie sobie Dobrze. taką konsolę z pięcioma ekranami i jeszcze trzema, które możesz dokupić Czy to jest jakiś update? Ale weź to ogarni, no nie? Na każdym ekranie masz coś innego albo możesz włączyć taki jeden łączony obraz. Jakie to możliwości? I na przykład tylko trzy dotykowe, a dwa niedotykowe. Żeby było trudniej zgadywać, który jest dotykowy. Ja tak w Lejtonie miałem, że często dotykałem stylosem tego ekranu, który ani trochę, czyli tego górnego. No tego górnego. Ale to było tak jakby machinalnie, no nie? Także śmieszne jest. Nie, ale tak czy się, jak kończą tą, tą, tą produkcję jest to troszkę znaczy niepokojące pod, wieloma, pod kilkoma względami, a z drugiej strony jest to zrozumiałe, że wiecie, nie dadzą rady, coś się nie sprzedaje, więc to usuwają, a i tak mają, zobaczcie, mają jeszcze trzy produkty te, te, z serii takiej powiedzmy starych konsol handheldowych, tak jak New 2DS XL, New 3DS XL i jeszcze ten 2DS stary. Więc to im całkowicie wystarczy, mając jeszcze Switcha obok, który się sprzedaje jak świeże buły. Więc oni się nie Ale muszą przejmować. Fajne, może fajne jest to, że teraz, jak już wiemy, że Wita umarła. Nie, to. Proszę to nie, dopóki... nie, to u mnie działa ale ona, ona umarła, zapamiętam to dopóki nie mogę, Sony, Sony nie wymyśli nowego handhelda to Nintendo tak na dobrą sprawę nie musi się wysilać z tym, żeby wchodzić w nową generację z handheldami mm -hmm. dokładnie słuchajcie, słuchajcie gdzie należy nie nie zgłaszać bo... że, że chcemy handhelda od Microsoftu chyba żartujesz nie... chyba żartujesz nie. oni nie będą robić handhelda od Microsoftu a z jednego prostego powodu bo po co? Oni mają Xboxa, to się świetnie sprzedaje i jest bardzo podobny teraz do pc więc elo, nie musimy się specjalnie napracowywać. A nie widzieliście y boja? <laughs> Widziałem, ale to są, wiesz, te koncepty są wszystkie hmm. wymyślone tak, tak. Ale wiecie co? Ej, ja, ja bym przyjął takiego... Te, ale wiesz co, Hubert, jest lepszego. Jest ale moja skleroza spowodowała, że zupełnie zapomniałem, jak to się nazywa, ale do końca podcastu pewnie sobie przypomnę. Yy, przypomnę sobie nazwę konsoli. Jest konsola, która była fundowana na, znaczy to było fundowane, na któryś z tych crowdfundingów, która w ogóle odpala gry ze Steama, z peceta. I to jest kosmiczna rzecz, bo nawet możesz wymienić yy, przyciski na takie z Gamecube'a to jest jakiś w ogóle szał retro. Yy, muszę, mm, ja to ale znajdę. Czekaj, czekaj, czekaj, ze Steama, ale w streamingu? Nie, natywnie. Witamy w piekle. Ej, ale, ale też to by działało pewnie, więc nawet Wiedźmi trzymażesz od pani Tak, tylko tam, tam ponownie, wiesz, to, to jest to jest podstawowa konsola, Ja wiem, że to brzmi mm -hmm. jak jakiś skandal totalny. A to, to musi być strasznie duże. Nie, to jest wielkości Wity, trochę większe od Wity i ma wymienne kontrolsy, także w ogóle jestem w ciężkim szoku i właśnie chciałem to na podcast. Mm -hmm. Mam gdzieś notatkę, jak to znajdę, żeby was zaszokować do reszty, bo aż za mówiliście. No, powiem ci tak. Pytanie ja jest, maluję paznokcie, sorry. A, A, A Jak to będzie działać? <laughs> e, nie, to natywnie, to ma jakiś chip tego. No AMDK. dobra, to co tam, to, co tam odpalisz? Counter Strike, a, a. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, canter, nie, nie Strike na tym nie pójdzie, co ty? Nie, nie, to ty odpala duże tytuły, to? tylko nie na przykład y, w sześciopaku. No, no, czekaj, nie może być wielkości Wity i, i, i odpalać CS-a nawet na moim maku co jest no nie, my, nie działa ja to, ja, to wy, ja to wydobędę z czeluści moich notatek i to jeszcze wypłynie na tym podcaście prędzej, prędzej myślę, że to jest konsola oparta na steamie, ale na streamingu, to, to będzie albo zajebiste albo na streamingu, streamingu, albo odpala natywnie, ale tylko i wyłącznie Undertale no, albo coś Undertale, coś, coś podobnego no. okay. już suspens suspense, tak zwany zbudowałem potem jeszcze będzie tak słowo na P co? Nie chcę przekinać na no tym podcaście. Do... Dobra, jedźcie dalej, a ja to znajdę. Bo koniecznie chciałem o tym powiedzieć, bo ja jestem świrem handheldowym, head od kiedy mam Vita, więc potrzebuję taki sprzęciar, Tylko, że już niestety już nie da się zrzucać i będzie wyższa cena. Ale powstało to coś, te, te, ten potwór. Także spokojnie. No, powstało. Czy, ta, czy naprawdę potrzebujemy konsolę ze Steamem? Nie. Ojej, czekajcie. No ja no ale... się zacząłem nad tym zastanawiać, czy na pewno potrzebujemy konsolę ze Steamem. E, do streamingu to by była bardzo dobra rzecz. No ale i do nie, streamingu nie, nie, to do dwóch. za chwilę, ja, ja przypominam uwaga, że w streamingu za chwilę e, wiadą apki, tak powoli już się zbliżają aplikacje po prostu do stream, streamowania ze Steama. No to dobrze, ale z... kontroler, wygoda? No to, to, to, to kupujesz kontroler, podłączasz, normalnie telefon działa. No nie wiem, no ja bym chciał, wolał grać na konsoli zaprojektowanej do tego, że jest konsolą. Ale to. Ja tylko przypominam, że ta, ta opcja będzie i będzie na pewno dużo tańsza niż te kilka. Okej, już wiem, co to jest, ale to później. Wiem, jak to się nazywa, to chyba. <laughs> o, jak ten. <laughs> Chwila napięcia teraz buduje, będzie. Buduje, y, buduje, co to, co to może suspense. być. Tak. Generalnie, dobra, no dobra. to już jak zacząłem gadać to powiem, potem zapomnę i będzie, że Kowalski napowiadał bzdur i potem nie ten tak jak z tym Destiny, a to teraz za chwilkę Koniec nazywa się Smatch Z i to jest First Handheld Gaming PC i jest materiał na Sinecie i to wygląda jak monstrualna wita i odpala gry natywnie oczywiście nie wszystkie... Half-Life sz... 3 confirmed yy, niekoniecznie ale, ale grają na tym Skyrim'a Ej, to wygląda jak monstrualna Wita, już wiem, dlaczego to odpala gry. No bo to jest potwór, tam jest jakiś czyn. To jest wielkie. No to jest monster. Ale tak, powiedziałeś, że to jest w wielkości Vita, Nie, no, a to jest większa wita. Monstrualna wersja Wity. Smacz. Ale to ma hmm. jakiś AMD-mowy sot. No tak, to coś ale tam. tam nie, so... nie ma prawa dobrze działać. No, nie narzekaj, jeszcze nie, nie działa. To jest małe, dlatego to tak. To... Ale... I to działa. Uwaga, to działa na linucie. No i co z tego? A z tym na czym no działa? Tak. No na stima, się. na się działa. Jest cała lista, gry są do, dostosowywane, są, jest tam lista kompatybilności. Jest to interesujące, moim zdaniem. Bo takie no nie było, że PC tam mieć w łapach. I, i uwaga, ma to 4 giga Ewentualnie Smart Z Pro, który no, ma osiągi. Ja zaryzykuję twierdzenie, że to jest fajniejsze od Switcha. Dum, dum, dum. O oh. Nie jest fajniejsze od oh. Switcha. Uuu, nody, bo jest, no bo jest dużo większe i nie ma, Ale i nie ma od razu tego fajnego... Proponuję się. tu podłożyć muzykę z Mortal Kombat. Czek czekajcie, Dobrze. czekajcie. Metro Laster Light Redux Mortal 720p High Setting 35fps. A no, Boom. witamy w Overwatch 720p Medium 30fps. do to się. To się. Alien Eye Resolation, 720p Ale, Ultra ty, ty, ty... Settings 35fps. Boom Yo. 35 FPS na ultra. Mortal Kombat! Dodam to. Tego nie ma. Ale kto Kazzawin, ktoś czyta speki. Czyta speki jak Ja, ja czytam speki <grym> i patrzę i... Po, nie, słuchajcie, ja czytam, ja czytam ile ta konsola będzie kosztować. No teraz I jest droż, ona będzie dosyć droga. Przecież to PC w łapach. co? Ona będzie kosztować po, pod, Widzę. prawie ta... Inaczej, to wszystko zależy Hubert, bo te, te specyfikacje, które podajesz, to są najprawdopodobniej, znaczy te, te licza, liczby, to są pewnie ze Smash Zee Pro, bo ta sola, to będzie kosztować, z tego co widzę, ponad 500 euro. Ale no, jesteśmy o, ma... przecież graczami, kochamy gry, my damy każde pieniądze, żeby <laughs> grać naszą kochaną grę gry. Piotrek, pieniądze są wiesz, żadną barierą. I... Żadną. To też inna sprawa, że wydaje to małe, mała firma, a nie Microsoft czy Sony, więc Okej, okay, ale ja trzymam kciuki, ta cena bo to będzie jest droższa. projekt odważny. Oni mają prawo, tak, tak, oni, a czy mają prawo, przepraszam, oni mają czelność stanąć ranki ze Switchem. I z wiesz, tego co widzę, no, to konsola jest w wielkości Padleta od Wii U. Ale, O Jezu, to jest wielkie. To jest też ogromne. Switch, pierwsze wrażenie, że potwór ale to jest z jaconami. Ale... Słuchaj, nie, nie, Switch a Padlet od Wii u, to Ale są w ogóle dwa oddzielne sobie na dół w stronę Kickstartera, tam macie porównanie do Pada od Wii U Wity. i od, do da, jest w malutka. Jest wodule, a ten, Devi też przeglądasz ten, ten materiał, bo widzę, że wszyscy się wkręcili. Nie. <laughs> I, i, do, do mnie, Ale Devi maluje jest, paznokcie. Zaskoczyłem. Powiem ci tak, Już jest skończyłam, jest dobra, teraz. No. Teraz u stóp malujesz. Już tak. zrobione. <laughs> Dominik, to ja ci powiem tak. Ta tonsola nie chce tak działa. To nie będzie tonsola do drania w drodze. Ale nie czykolwiek. szkodzi, ale wiesz, mi się podoba idea w ogóle, to że... To nie jest handheld dobry. Znaczy no... handheld ale konsola, Switch też koszt, te, wygląda jak Padlet od Wii U. Też jest tak uważam. Też uważam, że jest tak za, za duży, że do tramwaju. To, ewidentnie, ewidentnie nie mieliście w łapach Padleta od Wii U. Miałem. Doom, A, to dom, to dom. trzeba wiesz, Aha. miałem <gum> bum, dwa bum. koło siebie, to są totalnie dwie różne rzeczy. Masa, Masatryczny, Padlet to dwie jest cholernie wielki. No nie, ja, mi się podoba, pewnie będzie ciężki jak cholera, ale Ale dobra, Szacunek ale czekajcie, ale po pierwsze fakty. Jest to interesujące, fajnie, że ktoś jest. próbuje, to, że ma wymienne jest. kontrolsy i da się zamontować na przykład, le, przepraszam, muszę po polsku mówić, e, układ przycisków z różnych konsol jest totalnie ekstra fajny, tak powiem, bo na przykład jak ktoś kocha gamecube, a, to sobie może układ GameCube'owy wrzucić. To są fajne, unikalne rozwiązania. Oczywiście, nie wiem jak to będzie działać, ale szanuję w ogóle ten styl, szanuję, że ktoś ma czelność wejść na rynek przenośnych konsol, bo tam potrzeba kolejnego gracza. Powiedzieliśmy to jakieś 5 minut temu, 30 minut temu, zanim wybuchł Smash Z. <śmiech> Z ale Zery, wydaje, wydaje mi się, że to nie wejdzie na rynek konsol, tak. Mocno, nie, no to jest dodatek to do peceta no, w tak przepraszam, mówił. w metrze. Ale ja w metrze odpaliłem tego, yy, odpaliłem. Nie, ja, ja mówię, że to będzie w undergroundzie, ale nie wiem jak to spojrzeć. To będzie to tak będzie jak Wita bardzo, teraz, no. Nie, to będzie bardzo, bardzo niszowe i to dla niszowe, osób tak osób które ewentualnie gdzieś to znajdą. A mi się Naw wydaje, wiem, że to jak to, to trafiło. Poza Kickstarterem? Nie mam pojęcia. Poza Kickstarter to nie wyjedzie, w sensie, wiecie, wydadzą to w formie Kickstarterowej i od tej sali zrobi no, się cicho. Kurczę, no, wiecie, no, o, o ja wyszła poza Kickstarter, tylko problem był inny, akurat z Oją. O, ja była taka, że była ujowa, no i już co tym dobrze wiemy. To nie miało prawa dobrze działać. Nie, no wiecie co, no Ej, da się grać na wszystkim ja nawet sens. na telewizorze, no. Ja, ja to odpalam grę z Android'a na telewizorze, potem się okazuje, że safe nie działa. <grym> Miałem taki przypadek. Ja bardzo czytam na inną rzecz, jeżeli chodzi o Steama, a, i, i to będzie w formie też aplikacji właśnie na, telewizora, na telewizorach z Samsunda i, i LG, przede wszystkim chyba najpierw LG w apple czyli tak zwany Steam Link. I zero żadnych przystawek dodatkowych ten. Macie piec gdzieś tam, w sensie peceta, gdzieś w innym pokoju i sobie normalnie na telewizor by streamujecie wieśka, nie? nie no pewnie. Co, na pewnie, ale wiecie co mnie najbardziej szokuje w tej konsoli, że ona odpala gry natywnie. To jest szokujące, bo to są duże pecetowe tytuły, które y, nie wymagają. Na wymaga ultra, Alien na ultra. Nawet jak wiesz, nawet jak to będzie na mniejszych detalach to i tak ten mały ekran jest, więc można spokojnie zejść ze specami. Mm. Ale, ale no, to będzie ciężkie i wielkie jak cholera i tego nie przeskoczysz. No oczywiście, że tak. No ale wiesz, coś za coś. Albo masz power w łapach i grasz hmm. w Alien Isolation. Jakieś tam. Jeszcze, okay, ale to będzie co, jeszcze, trzymało na baterii. I jeszcze właśnie. Też o tym pomyślałem, że to może ja, pół i godziny. i ma problem z baterią. Nie no 3 też ma mocno, problem z baterią. Wszystko ma problem z baterią. Tylko e Devi nie ma problemu z baterią, bo jeszcze nie ma 2 a jeszcze. Słowo klucz. Jeszcze. Ale, ale też powiem że to, to, to wszystkie... też szkoda, że Diany nie ma z nami na odcinku. Bo ciekawe, co powiedziała o tej konsoli, bo to... Nie, bo pewnie by się źle skojarzyło, bo to Steam. Dzisiaj jest hmm. zły dzień na mówieniu o Steamie. No i jest to, jest to interesujące, kurczę, no. Pot, potworna konsola z tym... Z odważnym pomysłem bardzo. W Destiny na przykład się hmm. grasz w ogóle gdzieś tam w piwnicy. Nie, w Destiny nie podrasz. A, dlaczego? Bo Destiny nie ma na A, nie ma, bo... no Steamie tak. i nie będzie no na no Steamie. No tak, tak, tak, No właśnie. No jest to, ja, ja jestem zaciekawiony, kurczę. Jakoś lubię te handheldy. Nawet te umierające czy już umarłe. Ponoć cpu -Z da się na tym odpalić, żeby zobaczyć chyba. Coś tam było. Śmieszne. No to jest taki program do tego. Mm. Wypadło mi teraz słowo. Hmm. No to sprawdzenie sprawdza. Nie wiem, to, ma, to, to bo, Boję się, jak to będzie działać, no cóż. Dobra, ale. Tak samo jak Hubert mówił pomysł. o baniu się przez switch'u, nie? I, Szen... no, czyż, pomysł jest się bardziej do, do. No dobra, do ale co teraz wiesz, mówimy o jakimś niszowym projekcie, który zobaczy niewiele osób. No. I który na pewno Sprawdźcie nie wypali, sobie bo na, to, to jest. Na, Smatch czyli S-M-A-C-H-Z tak. i znajdziecie w internetach dokładnie. I ma, i ma w ogóle Pamperi i cigary, czego w Wicie brakuje. No. Znaczy na pewno jest to raczej produkt kierowany do entuzjastów, do, do takich graczy z krwi i kości. Jeszcze z dużym budżetem. Tak na razie celuje. No. Nie no. musiał kupić tego flippera, bo już obiecałem, to może bym to kupił. Nie no flipper fajniejsze, no. ale dobra, może się uda zarobić więcej pieniędzy, to wtedy się kupi wszystko po kolei, także ja jestem zaintrygowany, bo to jest pewna nisza i ja wierzę w ten, wierzę w ten projekt, ale jestem z tych, którzy wierzą w dziwne projekty, więc spoko. Ktoś musi. Tak, Franco, nadal pamiętam. A Franco, ja, jak to wyjdzie, to będzie na odcinku na 100%. Jeżeli wyjdzie kiedykolwiek. No to jest, nie, to jest ten problem, wiesz, że teraz, kurczę, mówi się, że o, za, za wcześnie mówi się o grach, no tak naprawdę. Dobra, ale my ten totalnie poszliśmy w, w granie na pecetach, a przecież my gramy na konsolach. Głównie. Ej, to, ale to, to jest oczywiście. podcast growy. A, no właśnie, a to okej. Okay. Ale, ale fajny temat, fajny temat znalazł nie? Tem ja nawet nie wiem, absolutnie nie wiem, Ej, jak to to jest konsola, przepraszam bardzo. My teraz rozmawialiśmy cały czas nie, o konsoli. Nie, to jest PC. No ale co, to a jest... Xbox to nie PC. Wszystko to pecety, tylko no w innych obudowach. Tak na... No Wita nie jest pecetem. A SteamOS to... Nie, tam to ma Steama i właśnie będzie Windows jest... Windowsa 10, to jest PC. Nie, to nie jest... SteamOS to nie jest Windows 10, SteamOS to jest własny napisane, system operacyjny u... Do mini ten Hubert, doczytaj dokładnie Kickstartera. Tam też jest obok Windows. Windows 10. No można no, zainstalować Windowsa, nie trzeba. Może być Steam OS, który przypomina jeden do jeden system z konsoli. Steam SteamOS-a? St tak, korzystałem ze OS, a OS to jest nadal Linux, czyli rzecz desktopowa. <grym> Ale desktopowa. to nieważne, na Masz czym, czym to stoi. No. Piotrek, nieważne, na czym to stoi, ważne jak to wygląda. No to jest konsola. Uży no. jest używa się tego, na... jak no, nie systemu jest konsoli. Ja, ja będę się trzymał, że to jest pc no to Xbox One i PS4 to też są pecety. Tak, to są pecety. Dobrze. No to wszystko okej, okay, no to teraz to polecesz. Dobra, okej. Okay. Witajcie w podcaście tak, Gierkowcy, dla mnie, dla gierkowcy mi... w podcaście typowo pecetowym. Rozmawiam o Xbox One i PlayStation 4. Nie, no spoko. Gramy. Xbox, Xbox posiadał Windowsa 10, chcę wam przypomnieć. Mm -hmm. No okej, okay, ale teraz nie wiem, o co się kłócisz tak, gramy? tak naprawdę. Nie, bo chodzi o to, że gramy w grę. Dewi, jesteś tam, Dewi ratuj tą sytuację, bo trzeba się kłócić. Dewey, no już powinno ogarnięte. Co tam słychać? No, możemy pominąć ten temat, proszę. No, ogólnie Łada zachęcamy... tam pogoda to... dzisiaj, zaraz będzie padać, u mnie przynajmniej. To, to... A jak tam u was? Nie, u mnie jest ładnie. Ja jako piastun tego, tego <grym> tematu. zaraz będzie padać farbą i to dość mocno farbą, więc powiem wam uwaga, uwaga, o rzeczach, Ależ które działy się na Switch, to. czyli na prawilnej konsoli. Uuu, A... ale. Kurczę, chciałem <grym> mi coś powiedzieć czyli... o... K potwornej konsoli nie mogę. Później. Okay. <grym> ha. Ale z dzisiaj płynne przejście. E, więc opowiem wam o Splatfeście. czyli o demie platun 2. Piotrek tryska farbą na innych ludzi. Ja już myślałem, że Piotrek da, maluje coś raczej, w domu. Raczej... Ja myślałem, że już maluje po prostu, że ma remont. <grym> Dobra, ale ze Splatoon... I z wielką kałamarnicę na ścianie w tej tak, chwili. Tak, wielką kałamarnicę zwalnąłem. Wiecie, i tym pistoletem takim do, do, do farby. Albo uwałkiem takim wielkim, który jest I To by był super motyw ja. na ozdobienie pokoju. Te kałamarnice ze Splatuna. No, to, to, to Oj, prawda. Ej, Kolejny pomysł. No. Yy, to trzeba powiedzieć, kto to powiedział i o której minucie. <śmiech> to <śmiech> mówiłam ja, Przez ja znaczy, żąbek. 16 <śmiech> lipca, Ania wymyśliła nowy, nowy poczuj. Dobra, słuchajcie, to. Ze Splatfestem jest. Nowy pokój w kształcie marnicy? Nicy. Eee. Pokój dla graczy. Słuchajcie. Nie mogę. Z, Z Też wyobraziłem, że wchodzisz w takie kałamarnicy grać. To za głupota? I wszędzie Backi. Tak, <głos> no gdzieś <głos> no Dobra, to dajcie mi pojęcie Splatfestie. Uważam, że nie potki się o mackę. <głos> dobra. <głos> <głos> dobra, to ze Splatfestem było tak, że dało się już tydzień wcześniej pociągnąć całe demo i zadrać tutorial, ustawić sobie postać, podłączyć się do odpowiedniego do teamu, bo Splatfesty to są takie walki yy, powiedzmy dwoma frakcjami. Zawsze jest Jedna kontra drugiej, do którejś po prostu musisz się dołączyć. Tym razem wymyślili, że to będzie Team fake versus Team Ice team, czyli ciastka versus Lody. No, wiadomo, że Lody najlepsze, nie? No i jakby powiem Wam, że jakby to ładnie ująć, Splatfest odbywał się w tych godzinach tam u nas w Europie od 18 do 22 i po dwóch godzinach zmieniali planszę, żeby pokazać też tam inne rzeczy. No to było tak dziwne, że próbowałem różnych rzeczy w, w Splatunie. I dobra, wiecie co? Powiem tak, grałem najpierw solo, próbowałem solo trochę podrać i gra działa perfekto. w sensie szybko się łączy, bardzo fajnie się, się dra, można drać albo tam, tam ruchowo, niektórzy lubią jakby machać albo padziochem, tym protontrolerem, albo całym switchem, żeby wycelować. Dla mnie jest to cholernie niewygodne, ale można to spokojnie wyłączyć i sobie tak malować farbą, tak jak jest to w, na innych konsolach w Strzelancach. Więc wszystko jakby działa super, nie? Dramy na, na, na tych mapkach, malujemy te, te mapy, zabijamy naszych przeciwników, ale dochodzi, dochodzą problemy, gdy chcemy zacząć grać w teamie, w sensie, wiecie, ale chcecie znajomców mieć. No i to z... hmm. Hubert, może tak się przywami. Dominik też pewnie. E, wcale nie gram w time lockera, wcale. A mówiłem, że to jest dobra gra, tylko ona jest odcinka, który jeszcze nie wyszedł. To jest ten problem. Tak, e, ale jak ludzie będą tego słuchali, to już wyjdzie. Ale to, to, tak. to, to, co teraz mówimy, to wyjdzie po tym odcinku, który wyjdzie... No wiecie? tak, no... Kierkocepcja! No bo to o, jest ten to problem, celsja. jak się nagrywa to dużo pod rząd. Nie, no, no po kolei wypuścimy te odcinki. Po kolei, wszystko, wszystko <laughs> działa. Hubert, pamiętasz, jak próbowaliśmy grać w Forza Horizon 3 i nas tam wywalało z różnych powodów? Eee, tak, Microsoft twierdził, że to były nasze problemy, a tak naprawdę to były ich problemy. No, to teraz przygotuj się na powtórkę z rozrywki. Okej. Okay. Znowu do... dostajesz po łapach za coś, co u ciebie działa dobrze? E, wiesz co? Problem by polegał na tym, że chcieliśmy się połączyć w teamy. Było nas cztery osoby, bo takie są teamy czteroosobowe. No i tworzy się i do tego pokoju dołączają osoby. No i... Zawsze było tak, że jedna osoba nie mogła dołączyć, dostawała różne błędy. Od problemów z NAT-em, po, po to, że nie może się połączyć z, z konsolą innej osoby, bo to jest hostowane przecież na, na danej konsoli, gdy, gdy stworzymy pokój, Po po prostu jakieś błędy z połączeniem. wiesz. Ale to była cały czas sama osoba? E, nie zawsze ta sama osoba, właśnie na tym cały hmm. rzecz polega. No tak. Próbowaliśmy różnych konfiguracji. Jeszcze brata ściągnąłem, więc jak mi się brata udało wciągnąć w dranie zespołowe, to jakoś to poszło ostatecznie, a też były problemy. Nie? a dwa switche były w jednym, w jednym pokoju dosłownie. Ej, nie działają nam serwery, zwalmy winy na użytkowników. Dobry plan. A to, to jest wina tego, że w splatunie drugim wymyślili sobie brata dodatkowanych serwerów. Nie, tylko będziesz miał to hostowane, czyli będziesz miał jednego hosta, który tworzy potwój, drugiego hosta, który tworzy drugi potwój. Te dwa potroje się ze sobą łączą i tworzy się bitwa. Mm -hmm. I to ma tak działać. Okay. Jest to strasznie dziwne i. No, to... zaoszczędzą na serwerach. No, zaoszczędzą na serwerach jak najbardziej. No, tak czy się tutaj polegał jakby największy problem w Splatfeście, że nie Wiecie, dwie godziny spędziliśmy na połączeniu się i graliśmy może z 15 minut razem, bo większość czasu spędziliśmy w menu, które jest bardzo ładne i nie mogę powiedzieć, że nie, ale to jak to się łączy, to po prostu jest masadra. Nie, nie masz pojęcia, co jest nie halo. Szukasz w internecie, oni też nie wiedzą, ale z tego, co się dowiedzieliśmy, bo przy okazji mogliśmy na naszą wiedzę, tego typu problemy pojawiają się nie tylko w Splatoon. Ale pojawiają się także w Mario Kartach. Po prostu nie wiadomo dlaczego. Nikt nie ma pojęcia. Nawet samo Nintendo nie wie dlaczego tak się dzieje. Więc chora Nintendo. Yy, powiem Wam, że mam bardzo dobre yy, ogólnie wrażenia z tego, z tego Speedfesta. Ja priorytet już mam. I podoba mi się. Jakby rozłożenie tych map, niektórych. Jedna jest taka, o wow, jedna jest super mapą, bo jest mapą wielopoziomową. W sensie macie, ona jest nazwana Moral Towers czy coś takiego. Moyer Towers i. Yy, I polega to na tym, że jedna drużyna zaczyna u góry, druga u dołu i musicie malować, wiecie, odpowiednio te, te wieże. I to tak fajnie, tam tyle skrótów jest do przerwania. Do, do znalezienia po prostu jestem w szoku jak ta gra jest zrobiona. Już nie mówiąc o tym jak pozmieniali mechaniki z pierwszego Splatona, w którego jeszcze grałem u kolegi dawno temu na Wii U. Bo poprawili rzeczy związane ze, ze snajperem. Wałek trochę inaczej działa. Więc no jest tego trochę. Splatoon 2 mi się bardzo podoba i będę o nim mówił więcej jak dra wyjdzie w pełni i wtedy odram te wszystkie singla, ten, tą całą hordę i i jeszcze wiecie, runkay i inne cudawianki. Bo, bo tam tego będzie dużo więcej. Ja z po prostu nam zrobił takie demo tylko multi, a zabrakło tych takich dodatkowych elementów, jak na przykład ciuszki. Nie? A tam Gdzie jest, jest jakiś story mode w Splatunie, czy nie ma? Będzie, takiego? będzie właśnie single player, taki typowy single player z kampanią. Okej. Okay. Więc to jest. Nie, Chyba w tym roku w ogóle dostajemy wszystkie multi, które wychodzą, to nagle wstąpią. A, widzicie? Tego nie było. Mamy singleplayera. Mm? Fajnie chcieliście tego. A, <laughs> ale to jest dokładnie, to jest takie, to, to, to się, wszy, wszyscy zobaczcie. Nie tylko Nintendo, ale też też Bungie, Activision, to samo przecież ze swoim Call of Duty, tym nowym mówią, widzicie? Single Singleplayer już nie będzie taki krótki jak wcześniej. Będzie fajny, będzie długi, będzie super. Wiecie, chcą nas przekonać, że single player jest super fajny i ten, a, a wszyscy dracze robią takie, no fajnie, tylko, że my tego chcemy już od iluś lat z rzędu i szkoda, że dopiero teraz. No tak czy jak Splatfest, jest fajny, jeżeli ktoś miał okazję grać, to mam nadzieję, że mu się podobał i zakupi Splatuna i będziemy grać. A, ty, a ty, Piotr, grałeś w ogóle pierwszego Splatuna? Tak, grałem w pierwszego na, na u kolegi. Tak? Miałem okazję podrać w pierwszego na na jeszcze. Mm -hmm. I widać wiesz to, widać parę, parę poprawek, mówię takie pod względem mechaniki, no i wiadomo graficznie, tak? Na przykład ząbków nie widać w wielu momentach, ale to jest mm -hmm. jakby zmiana tego 720p na 10, 1080 mm -hmm. To jest jedyna różnica chyba. Mm -hmm. No tak jeszcze zapomniałem, ten, skoro jest jeszcze, jeszcze w temacie konsoli mobilnych, to... To, ten, to był bandol z 3, tego smecza. <grywia> Musiałem to powiedzieć, to dla Roberta informacja. Okej. Okay. Ja jestem trochę zaciekawiony tym z ale ja nie wiem, chyba z tymi kosami Nintendo u mnie jest kiepsko. Nie wiem, czy bym skłonny teraz kupić właśnie dla tej gry wiesz e, co, musiałbyś najpierw zadrać w tą grę, na przykład u mnie, sobie podrać, zobaczyć czy ci się podoba, bo to... Ja muszę gdzieś wiesz, pożyczyć wiesz tak powiedzieć. Wii U, powiem szczerze. O, może od Tomka. Bo Tomek posiada, wiem, że dużo gra Zyka, No, właśnie. Wii, U, Wii U jest fajną tą solą, ale no, pff, no nie sprzedała się. Wiecie, co wam powiem? Bardzo fajną rzecz. Jeżeli ktoś słucha dawne y, odcinki rozrywki nadrabia, znam, znam parę takich osób, to wy też sobie to, to, to zrobić. Posłuchajcie, jak dokładnie tam dwa lata wcześniej. Y, kas. Ładnie przewidział, jak Wii U się sprzeda, jak Wii U, jakie Wii U będzie miało DRE. Dosłownie, kropka w kropkę, dokładnie, nawet niektóre rzeczy to po prostu trafił idealnie w datę. Wiecie, hmm. guru Nintendo, kas, król podcastu. Mm -hmm. no, ale to nie było tak, że to wszyscy o tym mówili i to jest tam powtórzenie informacji. Nie, właśnie nie. Bardzo dużo osób wierzyło w wielki sukces Wii U. Ja sam wierzyłem w to, że, że Wii U się przyjmie, a się ostatecznie okazało, że nie. Mhm. Bardzo się cieszę, że Switch teraz, teraz przyjmuje jakby całą tą spuściznę po Wii U i jeszcze trochę więcej, bo naprawdę warto w te gry, które były na Wii U podrać, tak jak właśnie w Mario Tarty, czy w Splatoon'y teraz, czy mam nadzieję w bajonetę pierwszą i drugą, bo to są bardzo fajne gry, a ich no niestety mało kto je odrał, bo mało kto miał Wii U. No, jest to, jest, to, jest to pewien niuans właśnie, że, że na konsola się musi w miarę sprzedawać, żeby zyskała na popularności poważnej i żeby w ogóle dalej twórcy robili gry, no nie? To jest ten problem. Jestem w ogóle ciekaw, jak tak, Switch... To był, to był ten, to był ten problem, się dla którego nie było third party deweloperów w pewnym momencie się wypieli na Wii U. no bo się konsola nie sprzedawała. Bo, bo to sprzętowo to było na jakim poziomie? 360 To sprzętowo było na poziomie 360 ale było nawet trochę słabiej. Mm. To jest w ogóle, w ogóle ciekawy temat, że tak umierają te projekty. Niby takie poważne i ten dosyć unikana konstrukcja, bo ten cały Padlet i w ogóle streaming przecież po raz pierwszy chyba no, to było... no taki streaming po Wi-Fi w ograniczonym zakresie. No, no okej, okay, ale widzisz, my kiedyś rozmawialiśmy o tym, jak z Witą jest, żeby ten streaming zadziałał, i tak musisz zalogować na konto PSN-owe i to i tak jest jakoś linkowane przez internet. Możesz być obok konsoli. Nie, no nie, to tutaj było, no. wiesz, jakoś tam to działało, ale wiesz, jak na przykład miałeś, nie wiem, szedłeś do łazienki i ona była o metry za daleko, to już się Padlet nie podłączył, nie no. dało rady. Wydaje mi się, że to nie, po nie działało po Wi-Fi. Ale nie jestem pewien. Tutaj mogę. On to po jakiejś radiuser No właśnie, żeby to było szybsze. I takie bardziej bezpośrednie. Może. No też pamiętajmy o tym, że konsola jakiś czas temu wyszła, i technologia bezprzewodowa też ciągle się zmienia. No nie są ciągle nowe standardy. I albo lepsze implementacje tych szybkich standardów, bo to też początki były kiepskie. No, ale ja też jestem bardzo ciekaw, co będzie się działo ze switchem, czy jak on przetrwa na rynku. Na pewno, jest już wiadomo, że się sprzeda lepiej niż Wii U, a to jest bardzo dobry znak dla Nintendo. Mhm. Bo już się w tej chwili sprzedał lepiej niż Wii U. Hmm. No, no to fakt, to fakt, to fakt. Zgadza się. Ja też. Ja trzymam kciuki za każdą konsolę, byle były gry. Także spokojnie. No dobra. To kogo, ta, kogo tam aktywizujesz? Hubert. Bo hubert ciągle gra w tego. Time lokera <głos> to, to nie Hubert co dalej dra. O, oh, dziękuję, pod... <głos> spoko. Jak Hubert i ta dra, to my sobie chwilę podadamy o e, grze, która będzie miała za chwilę betę, przynajmniej dla nas. A ja dla się, was też ta beta była. się a Czekaj, y, chwil... sekundkę. Czyli... Nie, nie, ona już była ta beta. No, dla tych, co słuchają, teraz to już była. Schora ale nas to dopiero będzie to o czym rozmawiacie? Yeah. Znowu, ale znowu to robimy. Ups, jak, jak to mogę nagrywać, kiedy ma się problem czasoprzestrzeni? Nie wiem, jak to robić. No, nagrywajmy na Okej, okay, ale ta gra, no. to mowa o grze, tak gra, tak gra, ta gra to Destiny 2 oczywiście, która ma premierę we wrześniu, więc akurat ten odcinek zdąży wyjść, kiedy gra, ten... Żeby jak gra już wyjdzie. No tak, ale my w to jeszcze nie graliśmy. Um, a ja grałem w oryginalny Destiny dużo ostatnio, więc możemy ten. O, do tego nawiązać. No to... Nawet z Piotkiem graliśmy wczoraj? wczoraj. Tak, nie, przetwora. przedczoraj. wczoraj, bo ja wczoraj to jeszcze w pracy byłem. No, także. Dobra, to pogadajmy o tym Destiny tylko to będzie... To może Ania też się dołączy do, do tej bety w ogóle... Tak. Ja się do bety dołączę na pewno, bo już mam zainstalowaną. Także na pewno będę grała. Tylko... A to znaczy, że masz pre -order? Ta, i pewnie jeszcze cyfrowy. Dobrze. tak jak mówiliśmy, dwa odcinki temu, yy, gry do mnie same przyjeżdżają. Ja już to nic nie stoną. muszę robić. Wiesz, wiecie, a a Ania, Ania odpala konsolę a ta o Destiny 2 beta, ale fajnie, samo się ten nemo. dokładnie. Sonę samo mnie kocha, nie? Tak to działa. No nie ten dzwonek do drzwi, no nie otwierasz drzwi, nikogo nie ma, a na tym. A na wycieraczce leży kod do Destiny, tak ładnie wydrukowany na betę. I pizza. Nie, no wiadomo, bo Trzeszcza jest, nie? I, no, nie? i, i, i nie, Doritosy, doritosy <laughs> i Mount India. A propos y, kodów, to ja y, o, zobaczę, czy dostanę kod. Na razie, nie, mówimy o tym tak, jakby to beta już była, no nie, Piotrek? No chyba nie ma wyjścia. No właśnie, to jest trochę trudne, bo dla nas ta beta dopiero będzie i wiemy, co w tej becie będzie, bo o niej mówiłem od dwa odcinki temu. Dobra, ale zak hmm. zakładamy, że nam się spodoba, czy nie? Wiesz co? Jeżeli to będzie takie Destiny 1, a będzie, bo wiemy, że będzie, mm -hmm. to będzie bardzo fajne i ja z chęcią kupię Destiny 2, tylko wciąż się zastanawiam, czy kupić ją teraz, czy chwilę poczekać. Właśnie, no to do tego bym chciał nawiązać, bo faktycznie teraz jak się gra w Destiny, to, są, to jest zaleta i wada, tak bym powiedział. Zaletą jest to, że jest już gra kompletna w dużym stopniu, jeszcze się kupiło tą wersję. Tam, jaka to wam była, Legendary, czy jakaś. Nie, Complete. Mm, teraz, teraz jest to Complete. To Rise of Iron. Nie, nie, to nie było Rise. So Rise, of Rise, Iron, of Iron. No tak, Rise of Iron. Rise of Iron i Titan King tak. i House of Wars. Tak, ale z drugiej strony, bo dzisiaj miałem takie fajne doświadczenie, że pograłem się z Raminem, pozdrawiam serdecznie, który był moim przewodnikiem po świecie Destiny. No bo naprawdę dowiedziałem się od niego wiele, wiele rzeczy, okazuje się, że w ramię intensywnie w tej chwili, gra i super wraca i pokazał mi wiele, wiele fajnych rzeczy, o których nie miałem pojęcia, w bardzo przyjazny sposób, także podwójnie pozdrawiam, także na pewno z nim będziemy pewnie grali, mam nadzieję, jest problem taki, że masz wszystkie, teraz macie wszystko jakby z treści. Tak, jest dużo map, jest w ogóle masę, masę questów, jest tego bardzo, bardzo dużo i można po prostu grać i grać i grać do oporu i robić tam tysiące godzin. Ale jest taki problem, że teraz na przykład jak wypadł egzotyk mi, a wypad pierwszy, to wypad taki, który był jakby, to, jak to powiedział Ramin, to był taki egzotyk, który był mokrym snem z premiery Destiny, czyli wiecie, no z Crime multi jest ten problem, tak jak było, z, y, czy problem. Jest taka sytuacja jak było z Division, że odpalasz live'a i widzisz od góry do dołu, wszyscy grają w jedną grę i to jest takie cudowne. I tak było, mm -hmm. z, tak było z Division. Ja nie wiem jak było z, na premierę mm, Destiny. Tylko tam dużo. Było bardzo podobnie. Tak, ale dużo więcej negatywu krążyło, tak? Bo, że Bungie, Bungie kłamało, tak? Że w ogóle miało tak, być. Było tak, do... że gra miała być inna, że miał być jakieś jakiś wielki świat, że praktycznie Elite Danger tylko ze strzelaniem i masę, masę rzeczy, no, nie? A teraz, a teraz wyszło, no wyszło jak wyszło, no nie? Nie wiem, co będzie. Nie wiem, co będzie z nową, nową grą. Ja, ja trochę jestem zaciekawiony, bo mi się dobrze gra w Destiny i ja próbuję grać, jakby to gra była. Po pierwsze, nie było MMO, wiem, że to jest już chore to, co mówię, i że to była liniowa. I ja się tak bawię najlepiej. Ja się nie przejmuję Grindem, ja się nie przejmuję, że jest milion walut. W ogóle po prostu z przyjemnością rozkoszuję się tymi tekstami Ghosta, tym całym robotem. jakoś się nazywa? Cycli? Cy cy kurde. Te cy ja? Clyde. Jak? Clyde? 6? Clyde 6. No. no właśnie. I jakoś tak, tak... Ja się cieszę po prostu taką zwykłą zabawą. Pamiętam, że Devi, Devi Aktywacja, że Devi Totem... Halo. Y, halo, halo. To ty nie za bardzo w Destiny pierwsze grałaś. Pamiętam. Bo ja, się od, ja się odbiłam, bo mi y, wszyscy... Mówili, to kup PS4, będziemy z tobą grać w Destiny, kup, kup, kup, będziemy tutaj rajdy cisnąć i kupiłam i miałam nawet Destiny jako pierwszą grę i nagle się okazało, że nie mam z kim grać, bo nikt mnie nie zapraszał na imprezy, ani nikt nie chciał ze mną grać to, bo się już wszyscy, Smuppet. bo się już wszyscy przyjedli Destiny i nagle się okazało, że te wszystkie obietnice to był ten, na, mm. na premierę, o. zamki na piasku i w ogóle, pff. No Ciekawe, logicz, przepraszam. Bo ja, bo, ja, bo ja mam wrażenie, że teraz, teraz, kiedy jest bliska premiera Destiny 2, naprawdę ludzie się ożywili i mnóstwo ludzi gra. Też Nie, widzę... no ja wróciłam do tej gry i yy, znaczy ja zostałam zmuszona, żeby w nią grać, bo yy, ostatnio dużo koopów cisnę z Piotrkiem Modzelewskim i on mi każe grać w Destiny. Ja nie chcę, ale on mi No To jest niesamowite, naprawdę, ale na, na P4. Piotrek, pozdrawiam Uczysz, cię. Szkoda, że mam na P4 bym chyba nie dał się zmusić się z wami pobrać. Ja numera. wcale nie chcę, a wychodzi jak wychodzi. No bo to jest ten człowiek, który ma 4K godzin albo więcej. Tak. Przypominam, przypomina, że Piotrek odrywał Destiny zanim to było na PS4, modne. zanim to było modne na PS4 i w ogóle wszystko jak leci, a później jeszcze kupił Xbox One S zdaje się, czy, czy Pro jakoś... jakoś to tak to, Xboxa. Wszystko? E, tak, to on kupił Destiny na Xboxa i a nadrabiał pamiętam. wszystko, żeby mieć także na Xboxie bardzo podobny status. Nie no, ja pacyfikuję i gramy w Borderlandsy drugie, także spokojnie, jeszcze nie oszalałam. Szkoda, szkoda że, że tak dużo mamy teraz tych platform, bo, dobra, ale, ale Destiny, uwaga, tutaj ten, obiecałem, że będę miał pre-order i mam, wziąłem no, pre-order. Młodzi nie na... ta gra, nie, tam nie ma fabuły. I... Jest, nie... ej, ej, ej, tylko ją trzeba niestety się znaleźć. Nie ma. Ale jak to nie ma? Jak to nie ma, Ghost mój fajne rzeczy i filmiki nawet są i są niesamowicie dobrej jakości te cinematiki nawet Piotrek to powiedział ostatnio. Tak, nie, ogólnie, ogólnie w Destiny nie jest bardzo dużo fabuły, tylko ona jest cholernie utryta, tak, rozczłonkowana tak, bo, bo, jest. Taką warstwą, ona jest tak poszatkowana tak. i jeszcze poukrywana tak. w wielu momentach, żeby to w ogóle poslejać w całość to szczerze mówiąc to mi się nie chce. No a to trzeba się właśnie po bardzo prostu. postarać, żeby wszystko wiedzieć kto z kim, dlaczego, co to są ci kabale, kabale co to e, tak. ci cały weksi, co to hype, co to tej tenii. Tak, to wszystko wiesz, jest roz, rozczapiżone. Ja, ja czytałem, że trzeba bardzo dużo w internecie sprawdzać. A jest jakaś jest książka dor. o Destiny tak. może? Taka, która to wszystko spina? A wiesz, to nawet Są materiały wiemy. dodatkowe na stronie Benji na pewno. No tak, to w formie z... tych kart Dream More. Okej, ale być może istnieje jakaś kompilacja, taka tak zwana, nie wiem, wiedza totalna, że po prostu masz wielką książkę. Ja, ja myślę, że najprościej będziecie obu oglądać jakiś kanał na YouTubie znaleźć i wszystko będziesz wtedy wiedział. Po zapytaj hmm. Piotrka, Piotrek ci na pewno może wszystko opowie. Tak jak... No tak. To znaczy... wiesz jak pies Pawłowa, mówisz Destiny hmm. i leci, nie? Hmm. Próbowałem go zachęcić do The Crew. Odpowiedź była, sprawdziłem, nie. A jednak no wiadomo, ja tylko bronię tej grę. Jeszcze w nią no, będę grał. W Destiny 2 bardzo, bardzo czekam na betę, żeby to sobie sprawdzić, bo no mówię, Destiny 1 mi się nawet w miarę podobało, tylko się boję skupowaniem tego na premierę, bo hmm. jest trochę drogie. Nie, normalna no, cena jest, strony... normalna cena premierowa, no, ale teraz w Empiku jest promocja, dwie dechy M taniej. Jest drogie, to cicho. Rychlama i jest, jest drogie Destiny 2. Kurczę, droga to była I... Syberia na premierę. Za taki babo nie, techniczny. to też jest drogie. To co jest tanie? I. Co nie jest drogie? Co jest tanie? Ricor było tanie. Y... Uncharted jest tanie. No, Uncharted dodatek. Albo Uncharted, Triggered, tak. nie mówcie o Uncharted. Ale... A, ale ja na premierę zamówiłem, w sensie mam pre-order. Przepraszam. Zamówiony y, przez Huberta. Po Pogradajmy. Ostatni. Ta Hubert powiedział, kupuj. Nie, okay, Hubert kupuję. powiedział, że nic lepszego nie kupię. E, to nie, to było tak, że mnie chciał kupić Destiny. Destiny, a ja go pieprzyłem i powiedziałem, żeby kupił Uncharted. No i, no, to i, w, efekcie, kursu, i w efekcie kupiłem i Uncharted, i Destiny. Także... Słabo to jestem wyszło, content. ale tak jeszcze przed nagraniem taka śmie śmiechostka wyszła, że zorientowałem się, że nie mam plusa i zareagowałem bardzo wulgarnie na tą, na tą sytuację, bo faktycznie no, no. uciekło mi z głowy, że Destiny to jest gra multiplayerowa i zapewne wymaga plusa. Ja, ja jestem ciekaw, czy on w, w ogóle będzie wymagał plusa i dolda do uruchomienia A, singla. Właśnie. Dobrze Piotrek mówisz, bo na PS4, teraz Dewi popraw mi, jeżeli kłamie straszliwie, że na PS4 jest tak, że jeżeli są takie wersje beta otwarte lub zamknięte, to nie trzeba mieć abonamentów. Tak słyszałem. A tego to ja nie wiem. A bo ty zawsze masz abonament. A to Ania nie wie, bo zawsze ma plusa, nie? Mm. Tak, ja mam plusa zawsze. Ale teraz plus jest o tyle, właśnie to tak było po tej mojej reakcji wulgarnej, że, że nie mam plusa, co było oczywiście faktem, to teraz w ogóle w plusie są dobre gry, więc chyba podwójnie warto teraz nabyć, choćby na trzy miesiące i zobaczyć jak to będzie. Nie, no zawsze jeżeli do takich wiesz, multiplayerów, ten tylko mówię, jestem ciekawy przy Destiny właśnie 2 beta, czy single player odpali się yy, bez posiadania golda, czy w ogóle sama beta ci się odpali bez plusa i golda. No tak, bo właśnie, to no bo właśnie informacja z przeszłości jest taka, bo ta beta już się odbyła, że wyciekło w przeszłości japońskie Japońska wersja, czy z japońskiego sklepu, tak? Po prostu Microsoft. Właściwie w, w, w, na japońskim e, sklepie Xbox Live pojawiła się do ściągnięcia beta Destiny 2, która miała się pojawić oczywiście odpowiednio e, wcześniej dla early accessu, ale tylko za podaniem kodu. E, wiecie, musisz redeem code i wtedy się wszystko ściąga. się okazało, że była po prostu dostępna od tak. Wystarczyło wpisać Destiny 2 beta na japońskim storze i wszystko ładnie wyszliwało. I, I można było sobie ją pociągnąć, więc... No, tam nawet przeklejałem sobie do Google Translate w ogóle te wszystkie krzaki i sprawdzałem ja w ogóle, co ja tam klikam, więc... co ja tam klikam, bo nie byłem pewien, czy nie podpisuję na przykład, że oddaję nerkę albo coś w tym stylu. No po ty ci pisze 0 jenów, to wszystko jest okej. Okay ale nie, się nie widziałem nigdzie zero i tam, wiesz, to jest... Pisało zero, ja no sprawdzałem A, No to razy. Ja nie zauważyłem że Ja trochę japoński, wiesz, y, odgarniam, więc mogłem poczytać. Jak każdy człowiek na tej ziemi. Tak, trochę japoński, trochę <głosy> inne języki. Nie no, spoko. Ja jestem zaciekawiony tą betą i yy, nie wiem, jakoś chcę, znowu chcę pouczestniczyć w zjawisku multiplayer, dlatego yy, nabyłem pre-order. Może go nie oddam, okaże się. Zresztą wziąłem w pudle, więc jeżeli to mi nie podejdzie, to pójdzie na tak zwane legro i posprawię. Ja dlatego w pudełeczku. Trudno. A jak pokocham, to Szalony. kupię prostu jeszcze. Nie no kurczę, raz się żyje, nie? Devi. Nie no właśnie tylko z Destiny 2 mam ten problem, jaki miałem z Destiny 1 i z wieloma grami multiplayer, że troszkę się yy, boję zakupów tego w pudełku. Bo kupię to teraz w pudełku, ja gier w ogóle nigdy nie sprzedaję i teraz będzie cholernie drogi, a później jak wydadzą to taką jakąś full wersję, w cudzysłowie, albo jakąś taką bardziej dopatowaną, ona będzie odpowiednio tańsza i będzie w cyfrze dużo tańsza niż ta wersja, co będzie teraz na premierę. Ale w ogóle mnie troszkę. Nie to po Piotr, dlaczego ty gier nie sprzedajesz, że tak powiem? Bo ja zbieram kolekcję gier, zawsze tak było. Aha, nawet gier, ja a nawet kiedy posiadam lubisz? gry. Uwaga, ja do tej pory posiadam gry z lat 90. w oryginalnych pudełkach. Znaczy, w oryginalnych nie posiadam tych big boxów całych, Aha. ale nadal są w oryginalnych e, wkładkach tych CD. Mhm. Na przykład settlersy trzecie. No, ja mam nawet settlersy pierwsze, także to być tutaj pokonam old ale... Nie, ale mówię, ja to, wszystko, ale ja to wszystko trzymam. Żadnej gry praktycznie. Nie sprzedałem, prócz gier z PS2, które mi nie były po prostu potrzebne. Tak, po prostu nie były mi potrzebne i je poszedłem do sklepu, wymieniłem, znaczy odsprzedałem je i za to wziąłem gry na 360. No spoko, spoko. Jeżeli jesteś kolekcjonerem, to na to się patrzy inaczej tak naprawdę. A to co, nawet jak kupisz grę, która w ogóle ci nie podejdzie, to ona musi zostać? Tak. To, to szkoda kasy mi się wydaje no, bo... no dlatego, dlatego nie kupuję diert które mi nie podejdą o. no ale to jest loteria przecież w tych czasach nie, nie wiadomo co kupisz ani trochę, ja wcześniej po prostu wszystko czytam i wiem która dra będzie mi się podobać teraz nie. no a nie skończyłeś tego jak tam preja na przykład preja? No. ale prej mi się do tej pory podoba o. to że nie skończyłem to nie znaczy, że mi się nie podoba mm -hmm. no nic to jestem po prostu w beznadziejnym momencie w tym preju i mnie Dominik, fuck w... w... logic, nie wnikaj nie wnikam, nie wnikam. Ja już, ja już dawno przestałem. <laughs> Każdy ma inne podejście do, do tej zabawy. Rozumiemy to w pełni. Ja jestem Destiny 2 zainteresowany. Mnie bez kozery nabyłem Priorder, niestety znowu muszę kupić przez to plusa, więc sprzedaż włączona, niestety, ale dzięki temu zagram Down. co Sony zarobi na tobie, jesteś idealnym. No wreszcie, zometrem. wreszcie ktoś tam nie zarobi, bo do tej pory kupuję za góra 20 zł, ale w ogóle mam nową regułę, nie wiem czy się sprawdzi, ale przyjąłem, że kupuję gry cyfrowe do 20 zł <grym> i ciekawie ile taki gier kupię. Bo dla mnie gry cyfrowe nie mają absolutnie wartości, o, takie o, okay, jak turełkowe. Ja naleźć za 20 nie nie nie, bez, nie, nie, nie, nie, nie tylko dobre bije. rzeczy. A jak będziesz za 21, to byś wziął? Będę walczył. Oj, już nie był przedmiocza. Dominik, dla mnie gry cyfrowe mają sens tylko jeśli to są multiplayery. Tak, to, to, to jest jeden z wtedy, czynników. A... Wtedy a... można łatwo sobie włączyć taką grę i tak? pograć ze znajomymi, bo tych multiplayerów jest wiele. Tak, I tak, ale jak ja. Za każdym razem się ale jakby ja, ja się o to chodzi. Ja bardziej, bardziej mi chodzi o to, to, jest, znaczy, to, wiadomo, moje granie też i moje podejście do, do, tej roz, do tej zabawy rozgrywki ewoluuje w różnym stopniu, czy ewoluuje, mówiąc ładniej. No i tak naprawdę dla mnie, po tym jak te ceny gier spadają, kupowanie cyfry na premierę nie multi, jest bez sensu. Absolutnie. Uważam, że to jest wywalanie kasy w błoto, bo w pudełeczku to jeszcze masz szansę, jak odsprzedajesz gry, czy Piotr tego nie zrobi, ale ja załóżmy tak, albo Hubert czy ktoś inny, to jeszcze jesteś w stanie odzyskać jakieś te pieniądze i kupić coś, co pokochasz. Bo na przykład overwatchem tak mam. Kupiłem i tak w ogóle w to nie gram, więc pierwszy kandydat do sprzedaży. A gdybym kupił w cyfrze, to to musiałoby zostać. A na tak. jaką konsolę kupiłeś? Na Xbox One, przepraszam. No. Tak wyszło, no bo głównie Xbox. Trochę lepszy pad jednak jest dla mnie. To odrobinę. No, dużo bardziej. <laughs> odrobinę. Ja, ja, ja mam <laughs> to. O, Dominik, od odrobinę, odrobinę. <laughs> ty ci. Tyci. Nie, ja kupię ty, tyci, te nakładki tyci. albo wymienię gałki na metalowe czy jakieś tam, to będzie lepiej. Co tak. ty, kup na kona za 500 zł. Nie, on 550. też jest po ponownie... Słyszałem, że jest kiepski. Także. także I na kup kablu. Na kona, ma dobre gałki. Kup, kup pada za 550 zł na kablu nie, żonałabym kartę pamięci do Vity ma, ma dobry układ gałek, to jest podstawą, nie, no, no. wiesz co, a nie, dobra to w ogóle Dawi De z tego co wiem, w ogóle pat od PS4 w ogóle nie przeszkadza, nie Dewi, tak mówiłaś, ja go uwielbiam <tacj CNC> jest najwspanialszy na świecie, i to chciałem usłyszeć, druga rzecz ja mi nie przeszkadza ten układ, bo ja grałem na PS1 dużo, czy PSX i ja kochałem tego pada, ja go kochałem za szczytniecych lat, i w tej chwili ten pad dla mnie to samo, jest trochę lepszy, ale te gałki tylko są za śliskie to jest wszystko co do niego mam, i to, że krótka ma baterii trzyma. A od czego są kable, no nie? Prawde. Jaki idiota <grym wieniu> zaprojektował te gałki. Hubert, nie cicho się, ci nie, nie drałeś na Nintendo 64. Ale to Nintendo 64, patrz, ile lat ewolucji tego padam jest, ile, ile ludzie ten się nauczyli ząb, od tamtej pory. Ten trójząb to było takie what the fuck Nintendo. Ile trój ludzie ząb? się nauczyli od ale, tamtej pory. Ale jaki trójząb, nie rozumiem. No, Nintendo 64 miało ten tak pad, który wyglądał jak e, takie widły. A to nie był ten grzybek na środku, co ten? Tatł, I on miał grzybka na środku. Miał, a faktycznie w, w to w był widły. miał trider, A, a, a, a w, ten, po był ten. To był tak dziwny pad, że strasznie dziwnie się nim grało. Masatrycznie. Ale to był pierwszy też pad, który posiadał praw, prawdziwe gałki analogowe. Ania, ja wiem, że my przynudzamy. Ja naprawdę wiem, ale to nie powód, żeby grać Final Fantasy XII. What? Nie no to, był to było płynne przejście. Nie. Ej, bo jesteś... To, że mam włączone, nie staczy, że My nie <śmiech> oglądasz. To bijasz godziny, gdzie nie ma licznika, i to nie ma sensu. O Boże, posądziłem cię. <śmiech> za wcześnie. Dobra to Hubert, teraz tak. powiedz nam o do, o, o ale powiedział grze. Hubert który sam przed chwilą ja nie chcę nic mówić, to... bo, ja, bo ja gram teraz więc ja nic nie będę mówił jaki bestżel w ogóle nie, to aktualna młodzież to wiesz, nie oczekuj jakiejś tam dobrego, najgorzej po prostu no, nie możesz mieć wysokich oczekiwań po prostu nie, nie mam już muszyję się głupio teraz. teraz a propos fantazy? Hmm? No bo chyba przed odcinkiem, coś przed nagraniem mówiła właśnie Devi, że w to gra. Czy będzie grała? Już nie wiem, bo wszystko mi się gram, miesza. Nie? gram, przyjechał mój fantastyczny steelbook. Yy, zamówienie tym razem nie zostało z, yy, popsute Anulowanie. w żaden sposób. A to z tego sklepu więc... na E? I ko koniec na K? Absolutnie. Nie, nie, nie. nie ja w, ty w tym momencie chciałabym bardzo podziękować CD CDPowi za to, że Aha. nie dał działa z zamówieniem. A ja myślałem, że ten sklep na E to robi takie rzeczy. No dobra. Tak, to sklep na E robi takie rzeczy, oczywiście. Aha. Ale no, zastanawiałam się, bo ja bardzo późno zamawiałam Finala i bałam się, że już nie uda mi się kupić wersji ze Steelbookiem. Chciałam kupić, Na namówę nie było, na Ultimie była taka informacja, że zbierają zamówienia na drugi rzut i że nie wiedzą, ile będą mieli kopii, tak w gruncie rzeczy, więc y, zamówiłam na CD-pie. i miliony serduszek dla cdp w tej chwili, bo y, zamówienie dotarło w dzień premiery, więc ja jestem przeszczęśliwa. Mało gram w tym tygodniu, bo tylko chyba 18 godzin. Mało, nie? <śmiech> no mało! Je, je, jedna, nie wiem, dziesiąta gry już, ale, ale mało, nie? Co ty? Tu są hanty i... Dużo różnych aktywności. Wybrałem tylko 1 dziesiąta. Jeżeli grała 18 <śmiech> godzin, to to jest 180 godzin. To ca całą grę <śmiech> ze wszystkimi hantami można przejść. Powiem Wam, że jak grałam pierwszy raz na y, PlayStation 2, to zabrakło mi trzech hantów do 100%, a zajęło mi to jakieś 90 godzin. Więc. Yy... Zobaczymy, jak będzie tutaj, bo też muszę się zapoznać ze wszystkimi zmianami, które zostały wprowadzone, bo ich jest tu troszeczkę, ale nie są jakieś takie znaczące, bym powiedziała. W każdym razie Final Fantasy 12 jest przepiękne i jestem zachwycona, że mogę znowu w zagrać w tę grę. Będzie recenzja dla naszego zaprzyjaźnionego, znaczy nie, no w sumie nie wiem, czy mamy jako zaprzyjaźniony podcast, czy nie. Konkurencja, konkurencja. Nie Papa, Papa Kultan powiedział, że chce recenzję, więc będzie recenzja. Sun Na YouTubach. O, na YouTubach, to widzicie? Będziemy podsyłać wam. Te, możemy możemy do podlinkować. Będzie na pewno, Hrecka. Tylko muszę przejść tę a nie wiem. Dużo się dzieje. Wczoraj na przykład byłam w operze, znaczy się na operze, bo to był pokaz opery pod chmurką. Jest taka inicjatywa w Gdańsku, że raz w roku na świeżym powietrzu można obejrzeć retransmisję opery mhm. z Afriko. O, to wiesz co? Mhm. To coś mi się skojarzyło, akurat w... W... przepraszam. Akurat, przepraszam. Wczoraj, akurat wczoraj był ten dzień, gdzie na Chilaucie, na leżaczkach, yy, na targu węglowym oglądałam sobie cyganerię Pucciniego. A, to a propos to... cygańskiej królowej. Cygańskiej królowej. Nawiązanie. Tak. A wiesz co, tak mi się skojarzyło. Taka spojrzyło. tam kulturka, która nikogo, bo przecież nie nie, nie nie. Jak, najbardziej. nie, jak najbardziej kogo, bo to wiesz, trzeba się y, odchamiać, no nie? Ukulturalniać bardziej, a, nie tylko grać w wierki. No tak, bo, bo Hubert polecał, ja byłem na tym Frankensteinie w kinie. To też jest super, że możesz zobaczyć w kinie. No, teraz... Teraz w multi chyba znowu e, tą akcję robią i Super. można nowe sztuki obejrzeć. O, ekstra. A o, to warto. Mówicie tam. o tym na żywo w kinie? To pokazy z. E, tak, Mnie ale nie na żywo. żywo. Ale e, to jest sztuka w kinie po prostu. Można obejrzeć prawdziwą hmm. sztukę. Tak, bo Transmisji wczoraj z... akurat właśnie przed pokazem samej opery była taka zajawka rzucona na ekran i yy, weszłam na stronę właśnie na żywo w kinach, czy na żywo w kinie, już nie pamiętam jak ta stronka się nazywa yy, i wyczytałam, że w multikinie raz w miesiącu są, re... no, to nie są retransmisje, bo to ponoć są transmisje na żywo opery z Nowego Jorku bodajże hmm. i bilety kosztują... 40 złotych chyba, więc uważam, że to nie jest aż tak wygórowana cena. Zwłaszcza, że normalna opera. To bilety oscylują w granicach chyba stówki. No, jest to mm -hmm. drogi biznes. No i Ale jeszcze musisz warto. kupić ładną sukienkę albo garnitur, no nie? No tak, a do kina możesz iść jak Lump, nie w dresie. No, pewnie. To, to, jest w <śmiech> Z poczornym pod pachą, nie? No, kieszenie na popcorn. <śmiech> Nie, powiem wam, że to jest naprawdę bardzo fajna inicjatywa, bo byłam w zeszłym roku na Turandot, dwa lata temu była Aida i y, do tego jest komentarz zawsze naszych, y, jest śpiewaczki z Opery Bałtyckiej i y, znakow, pana Znakowskiego, który w sumie jest tak jakby namaszczony przez, niejako namaszczony przez tego Kaczyńskiego, który był znawcą opery. On bardzo, mm -hmm. ma bardzo dużą wiedzę na temat opery i y, naprawdę fantastycznie się go słucha. Bo to nie są takie suche fakty, że o Boże, jak koleś przynudza, tylko jest to opowiedziane w tak fantastyczny sposób i z takim zacięciem, że chcesz, chcecie po prostu chłonąć tej wiedzy jak najwięcej. I faktycznie y, jest to idealne wprowadzenie do, do świata opery, jeżeli ktoś... Y, Zastanawia się, czy w ogóle chce wejść w to, bo jak ktoś nie lubi i jest od razu nastawiony na nie, no to nie ma sensu, żeby próbował, ale jeżeli wykazuje choć trochę inicjatywy, to to jest idealny start, zwłaszcza, że w naszej Operze Bałtyckiej też są prowadzone takie spotkania z Operą, są raz w miesiącu, bilety też są bardzo tanie, bo w granicach 20 zł i są wykonywane arie z różnych oper na żywo i są pogadanki, operzy, ciekawostki i tego typu rzeczy. Ja uwielbiam y, chodzić na te spotkania pod warunkiem, że zdobędę bilet. <grym>, bo niestety, y, jak zdarzyło mi się być, to na sali no, widownia to tak 60+. Plus. Młodzież nie chodzi mhm. na takie rzeczy. A szkoda, bo to jest naprawdę fascynujące i inne. Po prostu coś innego. W ogóle warto, warto, tych inicjatyw jest się dużo. Tak, Dobrze, bardzo y, to jest y, wręcz godne ja, to, szacunku. To jest bardzo fajne. No, ja, ja do tej pory nie byłem na tym multikinowym, bo ja jakoś tak mi się nie, nie, nie złożyło. A a z tego się co widziałam, repertuar na, na ten sezon operowy jest bardzo taki przystępny i te tytuły są z tej y, wyższej, bardziej znanej półki, nie jakieś tam niszowe rzeczy, które doceni tylko koneser. I zastanawiam się, czy w sierpniu się nie wybrać. Muszę zobaczyć, co tam y, multikino przygotowało we współpracy z, y, tem, z Metropolitan Opera. I Macbeth chyba jest. Tak mi się wydaje, mm, że tak, jest operowy Macbeth. Zaciekawiasz mnie. W ogóle a, ja nigdy nie Macbeth byłem na... to jest chyba sztuka teatralna, a nie opera, bo ja byłem na MacBecie. A to chyba. może być jakaś opera Wiesz, no, to też. zależy, jak jest przygotowany, nie? No może. To znaczy... Y tam na pewno w Multikinie teraz są i sztuki teatralne, i opery. Jest tego mnóstwo i to jest naprawdę świetna intencjatywa. A może, może to jest remaster Macbeta. <laughs> <laughs> remake, remake. Nie, o pewno, jest remake? jestem w tej chwili na stronie, na stronie Multikina, więc na bieżąco mogę wam przedstawić... Piotrek, to to opera, trzy. mówiłam, opera. Opery. Piotrek. Opera, Macbeth jest operą, na, Nabuto jest także opera i Carmen. O Carmen polecam, bo jest fantastyczny. To Więc... powinno, powinno być powiedziane, że Piotrek i jego magiczny internet. A jeżeli chodzi o kino, o teatr, to będzie jakiś Heda Dabler, będzie Piotrusz Pan, będzie Salom, Rosenkranz i i Gildersztern. Andronikus to jest na podstawie Szekspira. I to jest wow. bardzo dobra sztuka. Tytus Andronikus jest mocny, jest brutalny. Wow. I, i y, ja w ogóle polecam film. Y, Tytus ty, ty, ty, z. z Prowadź, ja Nie żartowałem, przepraszam. przepraszam. Z Antony Hop Hopkinsem. Jest naprawdę fantastyczny i sztuka jest Ale to super. Jeszcze... To jeszcze nie to nic bo jeszcze Sirena de Berat, Anioły w Ameryce, część pierwsza i część druga, e, Amadeusz, Opętanie z Judem Lo. Widziałam, e. były wczoraj zapowiedzi przed tą operą Piotrusia Pana i e, Amadeusza i po, z trailerów wyglądają fantastycznie. Scenografia jest super i aktorzy mają e, jaja, iskrę i w ogóle... W, bardzo mnie to zachęciło, żeby, żeby się przejść. Więc rozważy to multikino. Yy, zwłaszcza Amadeusza, bo przecież film Formana jest yy, bardzo dobry. A to jest oparte głównie na, na filmie właśnie Formana, Amadeusz. Nie wiem, czy widzieliście, czy nie. Jak, mhm. jak nie, to polecam. No mnie bardziej Aniołów Ameryce yy, interesują. Więc chcę, będę chciał to zobaczyć i to są dwie części w ogóle, więc na obie pewnie, na obie pewnie pójdę. Jak pójdę na jedną, to, to i na drugą. Z tym, że sztuki teatralne nie są na żywo, to na pewno, bo są przetłumaczone. Tak, bo są przetłumaczone tak, tak, tak. I, i, je są, i są jeszcze to normalne... Akurat? Ale to niczym mnie przeszkadza. akurat sztuki teatralne są brane z tego, co widzę z, we współpracy z National Theatre Life. Mm -hmm. i a, oczywiście, One są znakomicie widzą, nie, zrealizowane. Więc że z tego, co widzę, to, to zależy. Bo na przykład jest National Theatre Life i to jest na żywo. Mm -hmm. e, normalnie. A są też sztuki takie właśnie, Titus Andronicus. Nie, nie. Czy... I, I jeśli to jest National Theatre Life, to nie znaczy, że jest na żywo. Bo to jest po Ty? prostu nazwa tego. National Theatre to jest, Ten live, to jest po prostu ten, cała inicjatywa. Tak, tak, tak, tak. tak, tak. Okej. Okay. Okay. Ale no, też jest coś takiego i British Council tutaj jeszcze do, do tego dochodzi, więc na pewno warto. Znaczy, problem z tym jest jeszcze taki, że te sztuki są w czwartki, bardzo późno, 21, a przynajmniej tak było rok temu. I tutaj może być lekki problem, poza tym one są tylko raz albo dwa razy, może być powtórka jakaś, ale no no, i jeżeli nie będzie akurat... pasowała jedna data, to koniec. U mnie w Gdańsku akurat opery są o 18, więc to jest no, ludzka godzina. No, my, no, one to są tak, długie, nie? Tak. No, bo to jest tak, te trzy godziny powiedzmy trzeba sobie zarezerwować. Mhm. A może one też były o osiemnastej te sztuki? No ja wiem, że pamiętam, późno, że ja wracałem że że późno do domu zacząłem. bardzo późno. Hmm. Tak, odeszliśmy od gierkowego tematu. No od gierkowego, na tyle mnie to zainteresowało, że zacząłem sobie patrzeć, kiedy będą akurat anioły w Ameryce dokładnie i. A ja w ogóle jestem zaciekawiony sobie. tutaj tą operą, bo nigdy nie byłem. Zawsze kojarzyło mi się to z maksymalnym drewnem i niechabowanymi nie, deskami. Nie, nie, bo to zależy, zależy jaką, jaką sobie sztukę, że tak powiem, wybierzesz. Mhm. I... Tak samo jest z teatrem tutaj, no. wiesz. Tak samo jest. Ja na przykład byłam w zeszłym roku, bo co roku w Gdańsku jest organizowany Festiwal Szekspirowski i różne teatry z całego świata zjeżdżają, żeby pokazywać swoje wersje sztuk Szekspira. I w zeszłym roku byłam na czymś takim na przedstawieniu, które wyglądało w ten sposób. To był Tytus Andronicus, właśnie. Pan Brytol sobie siedział na krzesełku przy stoliczku i całą historię opowiadał za pomocą y, przedmiotów codziennego użytku. Przykład, Tytus Andronikus był butelką grolsza jego córka Lawinia była butelką szamponu i on sobie siedział przy tym stoliczku i tam opowiadał, jak to wygląda. I forma była bardzo prosta, ale przekaz był idealny. I nie trzeba sztuki prze, y, przekładać jeden do jednego, tak? Czyli cisnąć z tym językiem szekspirowskim i z y, formatem, jak, jaki y, stworzył tak Szekspir, tylko można zrobić to po swojemu. I w godzinę miałeś całą, całą sztukę opowiedzianą. Ale to było tak dobre i tak ciekawe, no, trzeba po prostu trafić w gust i, i, i wybrać formę odpowiednią ja też nie lubię siedzieć z kijem w tyłku i męczyć się, o Boże, dopiero 15 minut, o Boże, godzina, no, no nie a jeszcze dynę, trzy nie? akty, mm -hmm. a jeszcze trzy akty i Boże, chodźmy do domu. Znaczy ja mogę polecić, skoro jesteśmy w dziale kultury, tak niespodziewanie, to słyszałem o ciekawej rzeczy, o Teatrze XL, tylko to jest w Warszawie. Tam było fajnie powiedziane, że jako taki powiedzmy za, zapowiedź, czy, czy hasło reklamowe, że u nas wysocy są tylko aktorzy, czy jakoś tak. Bardzo fajnie, tak. No, też, też ciekawe, zamierzamy się wybrać. W ogóle jak, jak się wybiorę, to na pewno w dziale kultury, która ostatnio u nas troszeczkę została zaniedbana, bo piastujący... Hubert, to do ciebie. Tak, piastownik, piastownik tak. działu kultury teraz pewnie bije rekord w tym, w Time Locker. Ej, ej, ej, dzisiaj dwa filmy są. Na posacie, czy co? Nie, w dziale kultury. Nie, u nas w tym. A, to dobrze. Okej, okay, okej. Okay. Nie, bo ja tylko tak... Ja tylko tak Widać, e... kto nie czyta rozpisy. Nie, ja mam przed I... oczami. ja szukam o, o, tam gier. Nie mogę znaleźć gier. Nie, no coś tam jest. To, ty, jest. jest... Nie, to Hubert, może to opowiesz o swojej grze? No, ale oczywiście, proszę bardzo. Bo to też to, to trochę kultura, ale trochę niższego rzędu. Jezus mało. <śledzio> <śledzio> co? Ale zaraz, czemu? Kultura w dresie. Niższego rzędu. Tak, z browarem i tymi. No, no, I na stole. Nie, e, e, W samych majtkach, nie? Możecie drać. Bo można przecież. Znaczy, no, wielu ludzi Oczywiście, to robi. ja to robię cały czas. Je ja czas. ja też czasami starsza. Nie <laughs> <laughs> cicho to powiedział. Dobra, e, no chubacz, jedź z niską, no, Hubert, niską no, kulturą. Opowiesz nam o, o grzechu, jaką jest Oxen free? Oczywiście, że tak. E, Greków <laughs> kupiłem za 20 parę złotych. Jak dobrze pamiętam. Yy, no mówiłem o tym trzy odcinki temu, że ją kupiłem, tak? Mhm. Mm no, za tak, za tak to jeszcze było. parę złotych była naprawdę tania i to jest nieziemska przygoda. To jest fantastyczna przygodówka 2D oparta całkowicie o system dialogów. Yy, w sensie te dialogi są naprawdę naturalne. Cały, całym featurem tej gry są dialogi. Yy, to jak one są zbudowane, że to nie jest tak jak na przykład w Wiedźminie albo w każdym innym RPG-u, że to jest takie odbijanie piłeczki między jedną a drugą osobą. Hej, ja mówię coś, potem ty mówisz coś, potem ja znowu mówię coś. Tylko te dialogi są naturalne, one płyną wraz z postępem gry. Nad postacią pojawia się czasami się trzy opcje dialogowe, zawsze trzy i możemy zdecydować, że nic, się nie chce, nic nie chcemy powiedzieć w danym momencie. Możemy zaczekać, aż dana osoba skończy mówić i dopiero powiedzieć, a możemy się o sobie na przykład wciąć od razu w zdanie i powiedzieć jakby swoją kwestię. Te wybory mają znaczenie przy całej grze, w sensie jest parę zakończeń i w zależności od tego, jakie opcje dialogowe będziemy wybierać, gra będzie się lekko zmieniać, zakończenie będzie się lekko zmieniać i może mamy realny wpływ na życie postaci, ale tylko i wyłącznie na samym końcu. Cała gra, cała fabuła tej gry polega na tym, że cztery osoby, pięć osób wyruszają na wyspę w celu świętowania zakończenia roku szkolnego, zakończenia liceum chyba, no po prostu, żeby się napić piwa czy tam coś na wyspie. I na tej wyspie zaczynają się dziać dziwne rzeczy w sensie zaczynają się tworzyć jakieś zjawiska paranormalne zaczynają się tworzyć pętle czasowe, zaczynają się pojawiać jakieś duchy przerażające głosy i nasza główna bohaterka jest jakby kluczem do tego wszystkiego żeby to rozwikłać yy, przy pomocy radia ma radio które tam wpływa na te wszystkie yy, zjawiska paranormalne i wraz z postępem fabuły dowiadujemy się coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej nowych rzeczy. I. No nie wiem, chyba to tyle. Z fabuły. Gra jest bardzo ładna, na pewno. Prześliczna. Prześliczna, więc. tak, prześliczna. Jest 2D jest taki otwarty świat, niby otwarty bo poruszamy się zawsze w wyznaczone miejsce, fabularnie wyznaczone, ale możemy sobie obrać różne ścieżki do tego. Mamy mapę, do której, którą cały czas możemy sobie otworzyć, możemy zobaczyć, gdzie, się, gdzie jesteśmy i gdzie musimy iść. No. Jeszcze nie wiem, o czym mogę powiedzieć. To jest... Tak to niby horror, ale tak naprawdę to jest bardziej dreszczowiec. W sensie głosy są naprawdę przerażające niektóre. Czasami wyskakują jakieś dziwne rzeczy, takie bardzo paranormalne. Ale to nie jest do końca horror taki stricte. Hmm. hmm. Pomruczeli, no, pomruczeli. Nie, pomruczeli, pomruczeli. Gra jest. Z tego co wiem, to gra jest na PS4, Xbox One i PC. Yy, tak, jest, PC jest. Obecną. A już yy, wiecie, wiecie, to tocham Nintendo Switch, nie? Wiem, by Naprawdę pasowała na Switch. Zagram, kiedy będzie na Switchu. A, I nie wiadomo, kiedy będzie na Switchu. prócz tego, że deweloperzy powiedzieli, że najprawdopodobniej będą pracować nad portem w tej chwili, bo bardzo im się Switch podoba i, i przyglądają się temu, jak, jak to przenieść. Więc ja chwilę poczekam, bo jeżeli to wyjdzie na, na Switcha, to z chęcią to wezmę. No, na pewno warto grać właśnie dla tego systemu dialogów, który jest bardzo innowacyjny. I tak naprawdę jeżeli gdzieś jesteśmy, to możemy wysłuchać tego dialogu do końca, bo on się cały czas dzieje gdzieś w tle. My jakby mamy cały czas kontrolę nad postacią, możemy coś dopowiadać albo i nie, możemy aktywnie uczestniczyć w tej rozmowie i tak naprawdę możemy na przykład przejść dalej, pomijając tą rozmowę, albo możemy poczekać i sprawdzić jak ta rozmowa się dalej potoczy, to jest świetne, to jest naprawdę naturalne, tego nie było w grach wcześniej. To brzmi bardzo, bardzo naturalnie tak jak w rzeczywistości jest, no nie? A nie, że podchodzisz do postaci na przykład w sklepie, chcesz kupić bułki i takie pojawiają się listy dialogowe. Poproszę sześć bułek, Tak, tak coś tak. tam, no nie? Ja widziałem, widziałem screenshoty, tylko ja nie kupiłem tej gry dlatego, że mam tyle gier do grania, że jak dołożę kolejną, to już się w ogóle wykona. Ale też tylko na 6 godzin. No ona jest bardzo krótka. No tak, ale właśnie no niby się mieści w moich zakresach cenowych. Chyba jej nie ma w ogóle w pudełku. Tania, no nie? krótka, idealna nie i bardzo dobra. A powiedz, pudełczku jest, chyba nie ma, bo te małe Nie, na pewno to, nie co? ma. To jest typowy indyk. Mhm. To też byłaby dobra granawita, jeżeli mówimy o handheldach, tak naprawdę. O, to byłaby dobra granowita no, no. Przecież ona wyszła na iPady, iPhone'y i Androidy chyba. No no. tak Byby nie umarła, ta by wyszła, ale... mi się wydaje. Na pewno na iOS. Tak, jest, na iOS jest na pewno. A i to pewnie tam jest tańsza, no nie? Bo tam z reguły tytuły są. Tańsze. Niekoniecznie. Nie, Niekoniecznie. Znaczy tańsza, na pewno jest w tej cenie, w której Hubert kupił. No, 30 zł na pewno kosztuje. A na Androida też jest? Pewnie nie, bo to jest A, trochę. Zaraz albo ty zobacz. Zaraz no nieważne w sumie, nieważne. Ja, ja byłem zaciekawiony, bo zobaczyłem jeszcze znaczy, parę na, filmików. Na pewno na konsoli gra się dużo wygodniej. Mm -hmm, jasne, jasne. Takie pierwsze skojarzenie to miałem z The Cave, ale to pewnie mylące. Tak, tak, The Cave. Tak? W sensie mechanika jest bardziej z The Cave, a nie, a nie gra. W sensie fabuła, czy cały klimat. Ale coś mm -hmm. takiego. Coś The Cave połączony ze Stranger Things. Mm -hmm. Może. Oxen jest dostępny na Androida i kosztuje 18,99. Jest, rzeczywiście, ale No to super. Wiesz co, nie wiem, czy bym polecał granie w Oxenfree na Androidzie. Mm. Nie, no... Jeżeli możemy wybrać dużą konsolę i komfortowo się rozsiąść i tak dalej. Tak, bo ta gra jest bardzo klimatyczna i tak wiesz, żebyś go, ją włączył gdzieś, nie wiem, w metrze czy gdzieś, jak ma, masz chwilę czasu, to nie za bardzo. Rozumiem, rozumiem. No to nie tak da się ukryć, że ta, takie światło, s, że takie scenariusze, scenariusze gdzieś tam grania w biegu to nie do każdej gry pasują, to, to się zgodzę w pełni. Fajnie jest mieć tego handhelda, choćby tego potwora na, na pececie opartego, no ale jednak y, co, co sofa w domu czy tam telewizor to, to jest jednak przyjemność duża. No Dobra. to tyle o Oxenfree chyba. Polecam bardzo. No jedna z lepszych gier, no nie? Tak naprawdę takich do grania klimatycznych. Mhm no przynajmniej na, na chwilę obecną to, znaczy, to chyba nie ma Też nie ma jak, jak komuś nie przeszkadza taki klimat na nastoletni, tak? bo to jednak to nie są dorośli ludzie, to są nastolatkowie oni też specjalnie jest zrobione, żeby oni trochę myśleli inaczej żeby się trochę za, zachowywali inaczej w obliczu zagrożenia, w sensie to nie jest tak, że krzyczą wszędzie hola hola, tylko ee, no nie wiem oni tak jakoś te zagrożenie sprowadzają trochę niżej, w sensie w ogóle się nie boją ale i tak mają więcej rozsądku niż bohaterowie ostatniego obcego. Tak, pewnie tak. Nie, nie oglądałem. Ja właśnie Ale, też nie widziałem. No to jest bardzo ładny, ładny tekst, jeżeli chodzi o Cent Free* z LA Times. Taki cytat. What Stranger Things was to Netflix, Odyssey Free* was to the video games world. Mhm. O. I to chyba będzie najłatwiej, najbardziej pasować do tej gry. Hmm. Więc jeżeli to się Stranger Things podobało, to Odyssey to Free* też się spodoba. No ja, ja bardzo czekam na drugi sezon. Stranger Things, naprawdę. To było super doświadczenie. Było Chociaż końcówka trochę mnie zawiodła, przyznaję, jak już ten, ten, ten stwór się ujawnił To się wszystko rozwiązywało tak, tak, tak. Ale potem był znowu taki, jak to się ładnie mówi, Cliffhanger, czy... Tak. Tak, tak. Potem była krawędź. <gryw> I po krawędzi byłem dalej <gryw> zaciekawiony, także nie wiem, czy wy czekacie właśnie na Stranger Things nowe. No tak, ja oni zawsze. dostali bardzo dużo większy budżet, bo pierwsza mhm. część w ogóle oni chodzili od stacji do stacji, ci twórcy i przedstawiali zajebisty pomysł na serial, ale nikt nie chciał ich słuchać. W końcu do Netflixa przyszli, Netflix dał jakoś tam mało kasy bardzo, ale macie wyprodukujcie ten serial i okazał się hitem, więc drugi sezon będzie miał zdecydowanie większą pompę i budżet. No i fajnie, więc czytamy, bo, bo nawet chyba data wyleciała, nie? Tam nazywali. Październik albo listopad. Tak, coś takiego. A tego roku, mam coś nadzieję? Długo. Tak, tak, mm -hmm. tego roku. Nie, to, to zaraz, no, tak naprawdę czeka nas znowu dużo dobra. I tyle dobrych rzeczy. Weź, bo to już znaczy, że zaraz zima, a jeszcze się dobrze ciepło nie zrobiło, no. <głos> No, no ja trochę korzystam. Teraz na zewnątrz wyłażę częściej. No bo jednak zima to nagranie, najlepszy czas. Także wiesz, tu Davi nie ma problemu, nie? W zasadzie w naszym hobby. Ja w, ogóle, dobra. ja w ogóle z domu nie wychodzę, więc dla mnie każda pora roku jest dobra do grania. No skoro masz tego znajomego listonosza, czy tam kuriera, no to nie ma problemu, nie? Wszystko przyniesie. No. Dobra, słuchajcie, to wracamy do działu kulturki. Znowu? bo, bo, bo i ta, A wyszliśmy i z niego? A no tak, wyszliśmy na korzyść Oxenfree. Racja. No, więc teraz będą dwa filmy, od których nie będę nic mówił, bo na nich nie byłem. I no Więc oddaję głos Hubertowi i Ani przede wszystkim, bo oni na tych filmach byli. Baby tak. Driver. Ani czy ci najlepszy się podobało? Najlepszy film, jaki zobaczycie tego lata. A może i nawet tego roku. Tak, absolutnie najlepszy film tego roku. Chociaż yy, poczekałbym na Tora. Na pewno tego lata. Na pewno tego lata. Ale wiesz, to powiedzmy, kino superbohaterskie to jest jedna furtka, a <laughs> filmy, tak. filmy życiowe i powiedzmy, że normalne to jest druga furtka. Okej, okay, tak okej, okay. dobrą... tak i reszta świata, tak? <laughs> tak? Nie, bo tak na dobrą sprawę wydarzenia, które dzieją się w Baby Driver, mogłyby spotkać potencjalnie każdego z nas. Tak? Nie ma żadnych elementów fantastycznych, wyssanych z palca, nie? No, oprócz tego, że super główny bohater jest nad człowiekiem, to tak. Nie jest nad człowiekiem, po prostu potrafi jeździć dobrze samochodem. Okej, okay, okej, okay, niech będzie. <laughs> Nie. Baby Driver, jeżeli Ty chcecie tak spędzić dwie godziny zajebistej zabawy, bez patrzenia na fabułę, bez przejmowania się czymkolwiek, to to jest to. To jest genialny film, jeśli chodzi o takie całkowite wyluzowanie się. I to jest po prostu dobra zabawa, to jest definicja dobrej zabawy. To jest taki film, po którego obejrzeniu, jak wyszłam z kina, to standardowo założyłam sobie moje białe słuchawki na uszy. I soundtrack, tak, I to, to samo zrobiłam. tak odpaliłam soundtrack z Baby Driver, ale już na samym początku tego filmu, gdzie... Główny bohater, czy w ogóle przez cały film, nie wyjmuje słuchawek z uszu. I wszystko, co się wokół niego dzieje, dzieje się w rytm muzyki. Ten film, weź, czytałam dużo różnych recenzji, opinii, analiz y, tego filmu, że nie powinno się robić montażu pod dźwięk. A tutaj montaż jest idealnie, y, czy nie, przepraszam, kręcić filmu pod dźwięk, tak, żeby mm -hmm. go potem... Y, potem nie ma żadnego marginesu na montowanie tego filmu, jeżeli reżyser ciśnie film tylko i wyłącznie pod dźwięk. I tam każdy, każda klatka, każdy ruch bohatera, każde po prostu e, ujęcie tak, i, i jest jeśli przejeżdża tak... Samoch... I te... Jeśli przejeżdża samochód, jeśli jest jakiś wybuch, jeśli ktoś strzela z broni, to to wszystko jest pod dźwięk. To jest fantastyczne. I... Przepraszam. I ta, ta muzyka jest w punkt. To nie jest tak, jak mieliśmy w Suicide Squad, że te piosenki były na początku yy, wciskane tak pach, pach, pach, pach, jedna melodia za drugą, byleby było jak najbardziej chwyt, chwytliwie. Yy, tutaj soundtrack ma chyba około 30 utworów, o ile dobrze pamiętam, a ja znałam może 4-5 kawałków, więc to nie są, a słucham dużo muzyki i znaczy nie uważam się, żebym miała jakąś wybitną wiedzę muzyczną, ale chłonę bardzo dużo muzyki, bardzo wiele motywów znam. I ten soundtrack był dla mnie naprawdę bardzo pozytywnym zaskoczeniem, bo to były melodie chwytliwe, dobre i e, dostosowane idealnie do tego filmu. Zwłaszcza ten e, Bell Badams, który jest na samym początku od, jako mhm. z, piosenka podłożona pod scenę rozpoczynającą film. I e, to jest tak dopasowane i tak idealnie zgrane z tym, co się dzieje na ekranie, że no, zastanawiam się, czy nie pójść jeszcze raz na ten film, ale tak jeszcze chciałam dodać, że gdzieś, gdzieś wyczytałam, że aktorzy odgrywając poszczególne sceny mieli w uszach pchełki, bardzo takie malutkie słuchawki, żeby wiedzieć, jaka muzyka zostanie podłożona w danym momencie i oni grali pod muzykę. I to nie jest musical, żeby się, żeby tutaj też nie, nie było jakiegoś błędnego, błędnego A, myślenia. To nie, to jest fabularnie, ta muzyka jest jeszcze fabularnie uzasadniona, to jest świetne. I to są jakieś e, takie soulowe kawałki z lat 60. na przykład, albo 50 muzyka w, Choć w sumie w współczesnej muzyki powiedzmy takiej stricte z lat 2000 nie ma. No to się gdzieś tam w okolicach lat 90 kończy, jeśli chodzi o soundtrack. I to tak idealnie oddaje to, jak ja, jak ja funkcjonuję w ciągu dnia, bo ja sobie nie wyobrażam życia bez muzyki. Od rana, jak tylko wstanę, to gdzieś tam coś leci w tle, idę do pracy, słuchawki w uszach, siedzę w pracy, gra radio, wracam do domu, gra muzyka. Jak gram, no to nawet nie słucham muzyki z, z gier, tylko gdzieś tam odpalam Spotify czy, czy Fubara i ta muzyka wciąż gra do momentu, kiedy nie zasnę. I ten film jest mi tak bliski. Naprawdę fantastyczny. Ja nie wiem, czy chcemy tutaj o fabule rozmawiać, bo... Właśnie, ja, ja bym chciał tylko powiedzieć, że ktoś na, gdzieś tak w połowie filmu się zorientował, że ten film nie musi mieć fabuły i napisali coś na szybko i no. Ale ten film w ogóle nie cierpi na to, że nie ma fabuły. On, to jest po prostu dobra zabawa. Ty nie patrzysz na to, czy tam jest fabuła, czy nie. Ty się dobrze bawisz na tym filmie. I nawet y, powiedziałbym, że to, że nie ma fabuły jest plusem, bo... To, jak to wszystko jest zmontowane. Fabuła... To tak jakby luźne scenki tak. rodzajowe, po prostu połączone ze sobą e, przypadkowo. No powiedzmy, bo gdzieś tam w tle ta linia fabularna jakoś tam się majaczy, ale... Tak, ten to, to sprawia, że ten film jest po prostu luźny i lekki. I to jest niesamowite. I to jest fantastyczne. To jest dobre letnie kino i ja polecam. Bo to Bardzo. Jest, y chcę chce odetchnąć, posłuchać dobrej muzyki. Mnie w ogóle kupił Queen. Queen jest pod koniec, z Brighton Rock i ja aż chodziłam w, w tym fotelu kinowym, bo Ach, to idealnie dopasowany też ten kawałek był. Troszeczkę mi zabrakło tej końcówki, która wjeżdża w Brighton Rock, ale no, nie można mieć wszystkiego. Ale było super. Było super. Rated A for Awesome. No. no, ja już ten, ja już sobie sprawdzam, gdzie to grają. Także jestem za ciekawiony, zwłaszcza, że jakieś tam, co ja, był Ja, może pójdę jutro, jeżeli będę miał odpowiednią no. ilość czasu, że się tak wyraża. Nie, no, trzeba pójść, no, no. bo ja też A... kocham filmy z dużą ilością muzyki. Może nie jestem aż tak bardzo. Szczerze mówiąc, z filmów to mnie w tym, na razie, na chwilę obecną, to jeden film, na który muszę iść tego lata, i jest to Wojna o planetę małp Seria? To, to po prostu muszę. Serio, bo ja planetą Mał się zawsze jarałem. Zawsze, zawsze, każdy film z planetą Mał widziałem. I no ja miałam iść, bo były u nas pokazy przedpremierowe w miniony piątek, ale niestety po obejrzeniu Spidermana już nie, nie miałam siły, żeby wy wychodzić drugi raz z domu. Ale <śmiech> nie, że Spiderman zły czy coś, tylko po prostu zlikwidowali <śmiech> o, mi autobus to, i to możemy bo pójdzić, musiała iść... Jak już o Spider-Manie, o Spider-Manie. Tak, na Spider-Manie też byliśmy i to jest bardzo dobre kino, super bohaterskie, też bardzo lekkie. W ogóle te dwa filmy różnie to, że są lekkie, przyjemne, można na nie pójść i tak naprawdę nie przejmować się zbytnio i wyjść bardzo zadowolonym z kina. Holand jest moim ulubionym Spider-Manem, ale yep. bardzo blisko od Tobeja. No, można... Ja wiem, że ludzie wieszają psy na to, Tobeju, ale ja go lubię. Ja mam sentyment do tego pierwszego spider w sensie pierwszej trylogii i będę go zawsze gdzieś tam z rozrzewnieniem wspominać. Ale Holand jest dopasowany bardzo dobrze, w punkt. Jest złośliwy, wredny, zabawny i jest nastolatkiem. Udaje nastolatka. Znaczy no tak, tylko wiesz, tutaj powiedzmy dziewiętnastolatek gra 14 czternastolatka, mm. a wzdycha... Tobey miał chyba 27 no. albo 28 lat, jak grał y, Petera Parkera. Ale więc... w, wiesz, jaki jest problem? Ale był oparty na innych komiksach, wiesz, bo to jest cała rzecz. Tak, a i Peter Sam Parker z pierwszych filmów nie był, nie był w liceum, on był trochę starszy i tak, i tak. On, tak, on już szedł na, na studia. Dokładnie, And dlatego jest pokazany taki, a nie inny. On pracował w gazecie przecież e, ten, ten, który Ten, który jest drany przez e, Andrew, czytajcie. Garfielda. Garfielda, ten film nie istnieje, proszę o nim nie mówić, to są beznadziejne <grym> spiderder-man. A mi się akurat podobały, ale to też jest inny typ e, Petera, który jest pomiędzy e, liceum a pójściem na, na studia. Dokładnie, to jest ten moment, nie? A tutaj dostajemy Pitera, który jest licealistą, po prostu. I, i... I on się dopiero uczy bycia Sp Spidermanem i superbohaterem w ogóle. Ja mam jeden problem z castem, bo on wzdycha do 28-letniej kobiety chyba. W sensie, która gra też licealistkę. Tą lisę? No. Ta aktorka ma tyle lat. No, 25. 20... O mój Od... Boże. Na pewno w... to... Trochę więcej niż 25. Ale ucharakteryzowane jest dosyć dobrze. Okej, okay, może... może timeline najpierw. Cały film Spider Man Homecoming gdzie się po Civil War. W sensie już został. Spider Man już został wypatrzony przez Iron Mana i to jest fantastyczne, że nie ma znowu po raz trzeci origin story, które jest w każdym filmie. To, jest, to było trochę bez sensu w przypadku Spidermana, który już miał dwa na, w przeciągu 15 lat yy, i film dzieje się fabularnie od razu po Civil War. Yy, mamy w, na początku, na samym początku mamy krótki wstęp, w którym widzimy wideobloga Parkera, w którym opowiada co tam się u niego działo w trakcie Civil War i dlaczego został zwerbowany i tak dalej. To jest świetne wprowadzenie, jeżeli ktoś nie oglądał. Yy, i tak naprawdę dostajemy od razu, od razu Spidermana, który ma strój, który łapie przestępców w pierwszych scenach, który już jest, już jest Spidermanem. I nie dostajemy zbytniej informacji, dlaczego on się stał Spidermanem, oprócz tego, że w jednej wynika, Z jednej rozmowy wynika, że ugryzgał pejong I to jest wszystko. Orchid Story. Tak naprawdę ma jeszcze w sensie. relacje ze Starkiem który tam cały czas mu pomaga, jest Tony Stark z, jako Iron Man. To jest już podbudowany pod uniwersum, całe, cały uniwersum Marvela, który mu pomaga, który mu zapewnia strój i który jest takim mentorem dla niego. I wreszcie jest wyjaśnione po tylu latach, dlaczego Spider-Man ma taki kazacki strój, bo nie wierzę, że wcześniejsze wcielenia Spider-Mana same sobie szyły ten strój. A tutaj jest wyjaśnione on, Mango od Starka. W sensie on ma tam wbudowany jakiś mnóstwo technologii. I. Yy, no jest zajebisty. Nie wiem, co się jeszcze? <laughs> Właśnie tak No, to... bo ja nie chcę, ja nie chcę wchodzić Hubertowi w słowo, więc słucham. A... Jak mnie wyrwie do dyskusji, będę mówić. Nie, Dewi, podobały ci się w ogóle koncepcje? Ty oglądałaś Civil War? To jest ważne. Tak, tak, tak. Mi się... Ja powiem tak, ja nie znoszę filmów z Kapitanem Ameryką. O, Come on, były najlepsze. To jest najlepszy Marvel. Proszę dać mi skończyć. Filmy z Kapitanem Pytanie. Ameryką polegają na tym, że on biega, płacze i krzyczy wciąż, Bucky, tak. i na no tym do. polegają te filmy. No. <laughs> Natomiast. <Podwierdza. laughs> Ale Natomiast... Civil War nie było Kapitanie Merce. Właśnie, dlatego Civil War y, spodobał mi się, dlatego że miał milion bohaterów, a przede wszystkim Black Panthera, na którego czekam z niecierpliwością, więc y, no to nie był dla mnie taki typowy film dotyczący Kapitana Ameryki. E, więc tak oglądałam Civil War i byłam zachwycona e, Spider-Manem i też z niecierpliwością czekałam na jego pojawienie się w tym roku. I tylko ja mam problem z tym Spider-Manem, bo mi coś nie do końca gra w tym filmie, tylko ja nie, po, nie potrafię sobie powiedzieć co. Coś, coś jest takiego... Mm, nie, wiem, on, nie on ma jest te, po prostu dla mnie, bardzo lekki, ten film. Tak, ale nie ma dla mnie takiego, takiego efektu wow, zachwytu, że ten, na przykład vi, ten y, Vulture, on nie jest badasowy, On nie jest takim prawdziwym złolem, który zabija ludzi, niszczy wszystko dookoła. Yy, tylko on próbuje, że tak powiem, utrzymać swoją rodzinę. Tak, i to jest, to właśnie sprawia, że jest taki ludzki i że. Moim zdaniem to jest jeden z y, lepiej napisanych y, złych bohaterów w Marvelu, bo on y, ma naprawdę Czy jakieś... Ja wiem, bo to, to jego origin story jest przedstawiony tak... E, nie pozwoliliście mi kopać w ziemi, to ja będę dla was teraz niedobry. E, Też prawda. Serio? I nagle Ale wiesz, on utrzymuje Od tak rodzinę, pojawiam tak? się w badasowym kostiumie Sempa. <laughs> serio? A o co chodzi z wykopaniem w ziemi, bo zaintrygowało mnie to. E, no bo to generalnie może... no. Bohater Grandy przez Kitona jest szefem grupy budowlańców. No powiedzmy, budowlanej sprzątają ruiny po, po pierwszych Avengersach, w sensie po, po, Chita po ataku, Chita ataku Chitauri. I technologię obcych, którą sobie tam wykopują, generalnie mają zamiar to odsprzedawać. Aż tu nagle wjeżdża bodajże FBI, czy tam nie, kontrola Tarsza. zniszczeń. Damage a, tak, control. że tak, kontrola zniszczeń, że przepraszamy pana bardzo, ale my teraz będziemy sprzątać po Chitauri. On mówi, no ale jak to? Przecież ja mam tutaj ekipę za zamówioną, zapłaciłem ludziom, kupiłem sprzęt, żeby to posprzątać, a oni Pff, bite mi. <śled> ale <śledzimy> on Pomijasz, że on wziął kredyt i musiał <śledzimy> się jakoś wtrzymać. No, no... No, no, no tak, ale yy, generalnie kończy się na tym, że kontrola zniszczeń mówi mi, pff, możesz się poskarżyć, masz takie prawo, nie? I jest cięcie i jest 8 lat później. Tak, ale to, to też jest fajne, fajnie wpisane w timeline Marvela, bo widać, że ten, że to jest 8 lat później po wydarzeniach z pierwszych Avengers, które tam były, miały miejsce w 2012 roku. No to jest, to jest akurat y, całkiem spoko motyw, no bo jak inaczej mogliby go wprowadzić mhm. w sumie? Że korzystają z tego, że mają już całe 10 lat uniwersum zbudowanego, tam ileś tam filmów, i sobie przerzucają je, jak tam im się podoba. No, Spider-Man jest bardzo lekki. Yy, Kiton taki... jest poprawny, bardzo, bardzo dobry jest w roli Walchera. Yy, i widać, że ten Birdman mu niejako chyba otworzył otworzył furtkę do grania dalej jakichś takich poważniejszych ról, a nie nie skończył tak jak na przykład Kilmer. Nie? gruby, smutny i zapomniany. Mm -hmm. Tak, tak, tak, tak. Więc, no. Ja wam powiem no, tak. Kito ma Wiecie, no. że ja nie jestem Marvelowy, nie Hubert? No wiem, nie wiem dlaczego, bo to jest film jak film, czy to DC, czy Marvel, to jest film. I no. ja ten film obejrzę, jak wejdzie do Netflixa. Mm, okay. Dobrze, jak, to jak wyjdzie na takie Switcha. takie moje założenie, że Spidermana obejrzę, no bo ja już wie, widzę, jak dodają yy, w tej chwili filmy Marvelowe praktycznie na bieżąco w miarę to, tak, tak to się dzieje z Netflixem to, to mówię sobie, że to tak naprawdę dla mnie, jako to osoby, która y, nie jest specjalnie za, za tamtym uniwersum, to w, poczekam sobie po prostu dłużej, nic mi się nie stanie a, a sobie spokojnie obejrzę. Mi w tym filmie najbardziej przeszkadzała rola cioci May Ej, bo spoko bo oni w Civil War próbowali zrobić z niej, znaczy się z takim zapowiadali jako gorącą ciotkę Spider Mana, och, ach. I te wszystkie sceny w Spidermanie były kreowane tak, żeby udowodnić widzowi, że ona jest gorąca i ponętna, a nie jest. Marisa Tomei wygląda staro w tym filmie i no, jest z kamieliną. I się nic nie da z tego materiału zrobić. No. O, ja mówię. Powiem, ja powiem tak, ja. O, już, już wiemy, wszystko zostaniesz tak. dziewczyna. Ty ty no, się kur... No ale właśnie ty słuchasz. Ty słuchasz to jest słuchacza jednego. Ja y, mówię z punktu widzenia kobiety. Bo faceci mogą się ze mną nie zgadzać, oczywiście, ale y, ja potrafię docenić piękną kobietę w filmie. A Marisa Tomei wygląda staro i źle. I, I te wszystkie sceny, tak jak ta w restauracji. O, dostałaś pudding ryżowy. Domyśl się, dlaczego? Hmm, zafriko pudding ryżowy. No, to jest takie usilne wmawianie widzowi. Ona jest fajna, powinniście się nie ujarać. No nie, ona nawet nie ma tam żadnych fajnych scen w tym filmie. Niczym się nie wyróżnia. Jest tam totalnie na siłę. Mogłoby jej równie dobrze nie, aby ci film by na tym nie stracił. No naprawdę. Ja się nawet Dominika nie pytam, czy jest zainteresowany Spider-Manem, bo on ma do nadrobienia masę. <śm> tak, ja, ja to tak trochę żałuję, że nie widziałem tego Baby Driver w sumie, ale to spoko. Ja to nadrobię. Idź na znaczy, Baby Driver, wieś, to tak, już lepiej tak, idź na to niż nie na Spidermen. Idź na Ta, Baby Driver, to znaczy Spiderman jest bardzo humorystyczny, taki bardzo lekki, bardzo, bardzo nawet bym powiedział realny, bo są takie sceny śmieszne jak Spiderman biegnie przez las, bo nie ma gdzie zaczepić swoich tych lin i musi biec. Sieci, nie lin. Sieci, przepraszam, sieci, tak. Wyszedłem, wyszedłem słabo. <laughs> Autokrytyka. Ale to, Że ja mam większą, że mam większą wiedzę niż tu o Marvelu. Tak. E, poczekajcie na scenę po napisach, bo jest absolutnie fantastyczna. Ludzie nie czekają na scenę po napisach. Nie Zwłaszcza wiem, ta druga scena po napisach jest tak, tak. warta uwagi. Tak, jest świetna. Ona, ona w ogóle podsumowała 10 lat czekania na scenę po napisach. Aż Tak. Tak. Ja to w to ogóle nie To jest też muszę bardzo nadrobić. fajny motyw, bo nadrobić Kapitan muszę. Ameryka został wykorzystany w tym filmie jako e, instruktor jest umieszczony w filmach instrukcji. Jest, to, to jest, tak. jest w trailerze nawet z tego, co ten. I, i jest ta, ta scena, w której Peter pokazuje na pomówi do tego swojego Kolegi, że tak. O, ja go też poznałem i nawet go skopałem. Tak, tak. Nie? To znaczy y, tam jest śmieszna scena, bo w timeline tego filmu. Y kapitan Ameryka jest zbrodniarzem wojennym, bo tam w Civil War go złapali. I nawet WFista o tym wspomina, to jest świetne, że tak, ej, bo... e, ja wiem, że ten facet jest zbrodniarzem wojennym, ale on ma ciekawe rzeczy do przekazania, posłuchajcie. Kazali mi to wam pokazywać, więc tak. się i oglądajcie, nie? Generalnie jest masa filmów instruktażowych z kapitanem Ameryką, że o, zaczynasz swój pierwszy dzień w szkole, powinieneś być taki i taki. O, to twoja pierwsza lekcja WF-u. Pamiętaj o tym, żeby być dobrym i żeby wykorzystywać swoją siłę fizyczną nad dobrym celom, Ja To mniej więcej takie, takie propagandowe filmiki, nie? Mm -hmm. Także i, i, i, I... wdzianko kapitana Ameryki z lat 40. tak? <laughs> Ubejdź, że ten film, ale mówię tak, poczekam sobie jeszcze, jeszcze na niego. Jak, jak wyjdzie na switchu? No. Nie, będzie Netflix, będzie Netflix, w Netflixie i Netflix będzie na Switchu. Bum. Jest. Załorane, Jakie nie? Jakie kombo. No to, to chyba się nie doczekasz. Wiecie to, bo, ale wiecie, że, że to jest bardzo możliwe, bo... O Jezu Piotrek, tu to... u Ciebie wszystko jest możliwe. Ty jesteś jak Dorotka z Os normalnie, jeśli chodzi o Switcha. Nie, ale tutaj akurat już się porobiło Niko, Niko, na Switchu. Ha, ha, ha. No mi... Piotrek, ale czy zdajesz sobie sprawę, że ty wszędzie możesz tego Netflixa oglądać, prawda? E, wiesz to co, był to ostatnio na komputerze nie mogę, na komórce bardzo mi się niewygodnie ogląda, a nie mam telewizora w pokoju. O, nie masz iPada. Nie mam iPada. Dziury. szukasz dziury w całym. Jesteś, no, jesteś jak Diana i szukasz wymówek, proszę cię. Nie no, dzisiaj Diana miała nie, poważny nie, problem. Nie. No. Dzisiaj akurat poważnie. Ale fakt... A pod względem Netflixa niestety u mnie ostatnio Netflix chodzi tak źle, że mam ochotę wywalić czasami go za okno. Po prostu to jest to, jak rozpędza niektóre rzeczy w moim komputerze i, i, i u mojej siostry, ona też narzeka, że to nie mam pojęcia co się dzieje. Naprawdę to jest coś niehalos i to się zaczęło dziać no, dobre dwa tygodnie temu. No, Jak hmm, jesteśmy jeszcze przy nie. MCU? Piotrek, przepraszam, że ci przerywam, ale do no Netflix. <laughs> <laughs> Naprawdę. Jak jesteśmy jeszcze szybko przy MCU, to chcę powiedzieć, że ostatnio odbyła się konferencja Disneya na której były pokazy przedpremierowe teasera Avengersów i wszyscy się jarają. Ty mówisz o D3, nie, T2, T23. tak, tak to wczorajszej konferencji. Tak, wczorajsza. wczorajsza I i się wszyscy wczorajsza. się jarają, jest dużo teraz nowych zapowiedzi i mam nadzieję, że trailer nowych Avengers yy, będzie za tydzień na Comic Conie, co jest bardzo dla mnie to jest w ogóle niesłychane, bo teraz yy, ktoś Opis, zobaczę ten tak? trailer. Napisał, co w, co w nim było, i ludzie się jarają opisem trailera. Tak. Serio? Serio? Ale będzie Serio? Kapitan Ameryka z brodą. Ty się nie znasz. Może mieć nawet tę brodę na tyłku. No, nie Kapitan Ameryka w ogóle. A! <laughs> Jakby to był Black Panther z brodą, to prędzej, Nawet nie? na tyłku, to był to by było sobie... <laughs> Ja mam nadzieję, że za tydzień poznamy trailer, czy teaser, trailer, czy teaser. Nie wiem, co to jest. I się strasznie jaram, bo będzie 50 postaci Marvela, będzie rozpierciel wszędzie i będzie super. Nawet ja tym jestem zainteresowany, bo wreszcie nadrobię wszystko za jednym zamachem. Nie wiem, nie wiem czy... po to oglądać poprzedni, jak mam wszystkich obejrzeć. ale to będzie. będzie taki... Pójdę, to będzie miał 50, pozna wszystkich 50 <grym> Wydaje mi się, że to dotyczy. będzie taki reboot MCU, w sensie skończył z Thanosem i będą tak naprawdę te postacie przejdą na emeryturę i wejdą następne postacie, więc będziesz mógł obejrzeć to od tego, od tego momentu. No tak, bo mają coś takiego zrobić. I to będzie w sumie dosyć spoko, bo tak, 10 no, lat bo trylogia, budowali coś. Trylogia Mana zakończona. Thor się kończy w tym roku. Hmm. E Kto to tam jeszcze ja jest? Żenobitora. Kapitan Ameryka zakończony de facto. Avengersi się skończą tą, tą właśnie częścią. Ale co, no nie jak no, to, że no, się przyjemni Znaczy właśnie się no, będą maltretować. Kogo mamy? Strange'a? Mamy Black Panthera? Mamy Spidermana. Spider i? To y, Halka I mamy jeszcze Którego y można teoretycznie Black Widow. Wykorzystać. Halka Black nie mogło Widow. wykorzystać Halka nie mogą wykorzystać Halka nie mogą wykorzystać, bo Universal ma prawa I z jakiegoś powodu nie chce ich dać Żeby mm -hmm. stworzyć film MC Aha, okej okay. Tylko się godzą na to, żeby miał gościnne występy, tak? Tak, dokładnie okay. Ale w Black Widow nie wierzę to... mm, Nie Nie wierzę, żeby, by, żeby zrobili yy, A, jeszcze jest miast Z Babo Ej, Zim, będzie a, film Miss z babo. Marvel, jeszcze racja. Miss Marvel będzie. Z babo. Z babo. Jak to Też mówisz? nie wierzę w film z babo. A, z wiesz co, z babo. co? A, Davi, jeszcze a propos Kapitału Ameryki, ja nawet lubię tą postać, tak. paradoksalnie, bo Weź, on jest taki proszę on jest taki cię, naiwny. bo będziemy musieli zweryfikować naszą znajomość. <laughs> nie, Zimowy Ej, Żołnierz mi się z... podobał. Zimowy Civil Żołnierz War. był super. To był dobry film. Yeah. Taki był leciutki, taki. on miał tą taczę, rzucał i było fajnie. <grym> nie, bo bardziej, ale taki to fajny bakie, był rozły, dobry to było... film szpiegowski. Znaczy, o bakiego faktycznie mi szkoda. No tak, to był lekki, a lekki film szpiegowski. Tak. <grym> ja tu leżę i kwiczę normalnie. Ej, no co? <grym> Ja nie mogę, no naprawdę. Dominic, Hubert mówi, Hubert mówi, ale to był genialny film szpilowski. dominik. no mi właściwie to do Batiego to było szkoda. A, a, Ania, a, Ania mówi, no nie, no Batia, ale jak? No bo, proszę was, no jak się... Ja wiem, ja zawsze jestem w opozycji do wszystkiego. Zaraz tutaj będą. Still better love story than twilight. O właśnie. O twilight. To nie, no, to dramat. Jest po prostu bieganie i jęczenie, że o Bakiego uwięzili, a baki jest niedobry, albo coś tam. Skopałbym mu dupę i się, by się skończyło. No, a nie bieganie i płakanie. Ja nie, <śmiech> nie, ale jest ustalone, że to Baki musi mu skopać dupę, bo to byłoby niekanoniczne. No i to jest ten problem. Tak podejrzewam. Że on musi się okazać, że on taki je dalej zły jest. Ale, ale kapitan Ameryka nie może dostać y, y, w tyłek na wizji, bo to jest kapitan Ameryka. No, no wiem, bo Ameryka, nie? No on jest teraz, ale on jest teraz kanonicznie chyba tym agentem Hydry, więc. Tak, on. To znaczy, tak, to on to jest zbrodniarzem wojennym w MCU, więc. Hello, No, tak, jest ja nie, o, no to teraz. O, nie, tu ja, jak mówię to? A, ja mówię o komiksach. Ja mówię o komiksach, że on w komiksie jest chyba teraz agentem Hydry uśpionym, nie? Więc ale to, to ogóle... nie wiem, jak oni ten, ten rozwiązanie w Naprawdę? Tak. Ja tu już go nie lubię. Bo była, nie, była straszna afera jakaś, że jak to możliwe, że Kapitan Ameryka, no ja... kwiat narodu, może być agentem Hydry. No, jeźdź na tarczy. Jeźdź na nie tarczy. No. Hmm. O jezu, MCU. Ja się ja jaram na PS2 bym pograł, kurczę. To kupuję ja To powiem, ja to byłem... programy, bo ja mam na PS4. No właśnie, jestem blisko. blisko zakupu plusa przez tą nieszczęsne Destiny. Jak ja mogę nie doczytać, że to jest gra multiplayerowa? Znaczy nie, że, że plus jest wymagany. Nie kumam tego. To jest po prostu ch ta chuć zakup zakupowania się. Ciu Ciukania w kącie. <laughs> tak. Tak. Czukania w sklepach internetowych. Szok w ogóle. A, a, a słuchajcie, a. ale ja byłem. Jak gadamy o MCU i w ogóle takich filmach super to byłem na tym Wonder Womanie w końcu. No, o, możesz powiedzieć, i co? Wiesz, jak to, czekaj, zanim ja pójdę dalej. Powiedz. powiem wam, że Wonder, Wonder, Wonder, Woman, Wonder Woman... Tak jak zabrzmiało trochę męsko, nie wiem dlaczego, ale to takie pierwsze skojarzenie. Wonder, Wonder Woman, Woman jest <śmiech> naprawdę <śmiech> dobrym filmem do obejrzenia. Jest na pewno dużo lepszy niż Batman vs. Superman, ale to każdy film go bije Wszystko chyba na jest głowę. jest niż ten film. Ale ja muszę zobaczyć Marta! to, bo wszyscy mówią, że to jest Marta! najgorszy film świata. To jest, na, to jest najlepszy film DC na chwilę obecną nie ma zbyt dużej konkurencji ej mi się Suicide skład podobało ja jestem, ja musimy zweryfikować swoją znajomość. ale Wonder Woman jest jest tak, że mamy bardzo fajnie pokazany jej ten kawałek historii o którym jest wspomniane w Batman vs. Superman z tym zdjęciem takim nie? Które, które ona pokazuje. Ta scena była tak zła. Y, Okej, okay, była, była średnia, zgadzam się, ale pokazuje jakby, wiesz, łączy te dwa filmy w jedno, jest masa takich fajnych przerzutek. Przy okazji na samym końcu filmu jest fajne przejście do nadchodzące World Justice League. Więc to fajnie, że się tak przenika. Jestem ciekawy jak wyjdzie Justice League po tak dobrym Wonder Womanie. Bo jeżeli wyjdzie dobry zły, wo to... Woman. to główny zły cię nie rozczarował? Bo mnie bardzo. Mm, trochę tak, w sensie wiesz co, sądziłem, że na początku jak zacząłem oglądać to mówię, sobie, nie, to będzie ten. To będzie na pewno ta osoba, to od początku było wiadomo i nagle wyjechali mi z totalnie inną postacią. A... I sam mówię, ale dlaczego oni mi zabrali, mój, mój, mój, mój kochany, no, profesor ten, Haragopoferę. Ale, ale, ale, ale, dlaczego on? Ale, dlaczego, no? I, I było mi niedobrze, a jak już się okazało, że to jest on, to, to jego, że się tak powiem, no. Na... Mam wrażenie, że założ... zaspoilerowałeś film. Czy nie? Nie, nie zaspoilerowałem w całkowicie filmie. Głównego złego, no, sorry. No tak. Dobra, to ja to. <śmiech> Oj, tam, ale główny złoty. Nie, ja, ja mam tą pałeczkę montażysty, więc. Kurde, jak głupie e, e, ja to brzmiało. Ale ja to. Bardzo dziwne, m, te swoje główne założenia, m, które mają doprowadzić I do tego. Ja miał zbroję jak król śmietnika. <głos> Ty lepiej Zde, mi, uda, gdzie mam to, ten, wie, gdzie mam spoiler wrzucić. Ja mam to nagrane. tu był spoiler. Kiedyś nagrałem na potrzeby podcastu. Tu był spoiler. Nie, po prostu. <głos> po prostu jest straszny, ten, ten film pod względem właśnie takim z głównego złego. Mi na Bo końcu. Jest naprawdę... Mi na końcu brakowało tylko, żeby ta Wonder Woman, jak taki troskliwy miś, puściła z brzuszka serduszka i tęczę. <głos> Uratuje cię siłą miłości. <głos> Pamiętajmy, że Wonder Woman to jest odpowiedź na, na, na tak jak i Superman, tak? To są te dwie postaci. to jest taka odpowiedź na kapitana Amerykę. Nie? Love and peace! Love and peace, nie? Jesteśmy zbawcami Ameryki. Nie, no, ale serio, to, to naprawdę to. brakowało jej tęczy z brzuszka wylatującej. nie? Ale do tej pory uważam, że Gal Gadot jest to... przepiękną Wonder Woman. No, oczywiście I... jest przepiękna. Super jest, tak? I, i, bardzo, I bardzo fajnie gra ten, ten, no parę tych postaci, które, które tam jest yy, i się przerzucają i, i różne kwestie też, też swoje mają. Jest parę wątków takich humorystycznych, które mówisz, co so, o, to miało być śmieszne i jest nawet śmieszne, więc spoko, pośmieję się chwilę, nie? Yy, ale są też momenty poważne, które są całkowicie nietrafione w punkt i... Tak czy się film mi się podobał i jeżeli macie okazję, to Wonder Woman, możecie spokojnie oglądać bez żadnego zażanowania, tak jak przybyło przy właśnie Batman versus Superman. Ja się zastanawiam, kiedy życia starczy na to wszystko. Presto nie możesz kończyć gier. Nie, no nie można nie kończyć gier. No jak... do kina to jest dwie godziny. Nie, no okej, okay, okej. Okay. Ale jeszcze transport. No. Przecież kina nie ma ich w domu raczej. Tak pod bokiem. No dobra. Ja to muszę Oto się przedostać. A czy nie, u mnie jest kino, słuchajcie, w moim małym mieście. Chyba nazywa się Kino Baśń. Jestem ciekaw. Ej, fajnie, masz kino studyjne pod nosem. Mam takie kino właśnie niszowe. Podejrzewałem, że tam puszczają jakieś stare rzeczy. To może Nie stare, odkryłem... a może studyjne po prostu. Może być, bo to w małych miastach to te kino mają fajny klimat. Mała mhm. sala i tak dalej. Kiedyś chodziłem do takiego kina studyjnego. Ja, ja, ja mam kino kawiarnię na w Felenicy. jest zrobione. Pierwsze słyszę, że nie takie coś ale prawie... Kino kawiarnia, normalnie kupujesz sobie kawę, jest stoliczek i nie ma żadnych miejsc ten tylko. Ale, jest ale poczekaj, poczekaj, a to jest ciekawe, a to jest tak, że masz prawdziwy ekran kinowy, chociaż mniej, mniej formatowy. Ten kinowy ekran normalnie rzucają filmy ten i zapijesz kawę przy stoliku. Nie no, to, no to twoja miejscowość wygrywa. U mnie chyba nie ma takiego wypasu. Ale zrobię recenzję, kurczę, kina mikro. Bo to, wiecie, to teraz dowie tych multiplexów. Takie małe rzeczy są fajne. Nawet bym powiedział, bardziej takie fajne, fajniejsze niż te, niż duże multiplexy. Na pewno się przydają na filmy, na, na której leś tak. momentu pójść do multiplexu tak. w, tam, w o, o odpowiednim okresie. To, to na pewno w takim małym studyjnym to jeszcze zobaczysz i jeszcze będą to w chwilę drać. Dokładnie tak, plus są dużo tańsze bilety z reguły. To też jest super. Z reguły tak. Mhm. Na no przykład film za 8 zł można zobaczyć no i czasami. Nie ma ludzi żrących popcorn i przeszkadzających w większości. No nie ma, nie ma, masz ma rację, że, że ludzie są jak bardziej kulturalni. Nienawidzę tego żarcia w kinie. No Ta, po prostu. No, mi się zdarzyło, mi się zdarzyło kilka razy, ale już tego nie robię, bo to jest w absolutne zło. W życiu ja jeszcze nie rozumiem, pójdę. jak komuś tam się na przykład pić chce, no bo są różne. No różne rzeczy się dzieją, tak? Tam czy cukrzyca, czy coś, no to kola jest idealnym. Sposobem, żeby się docukrzyć. Więc jeszcze picie w kinie zniosę, a jak ktoś mi na czosy odpala, albo przynosi chipsy. A I jeszcze ze sklepu takie. I, I nagle jest takie, słyszę gdzieś tam trzy rzędy z tyłu po lewej. Po cichu takie otwieranie. Że próbuję, ale jeszcze nie jestem do końca przekonany. Czeka, no nie, nie czeka na głośniejszą partię w filmie. Więc tak, ale na trailerach jeszcze, nie? Tak próbuję, próbuję, bo na samym początku filmu, nie? Że tam wojuję z tą paczką. Ja raz wstałam i krzyknęłam gdzieś tam Ty, do, do, do, panie do, do paczka. tyłu. Mówię, Kurwa, otwórz w końcu tę paczkę, nie? To <śmiech> nasz... już nie mogłam wytrzymać. Nienawidzę. Nasz podcast, nasz podcast staje się ostrzejszy w słowach. Dobrze, dobrze. Przepraszam, no to są Dominik, e e e Dominik wypipczy. Nie, ja właśnie nawet mi się nie chce tego wypipczać. Może tego tylko. Bo to jest takie naturalne. Spoilera tylko wytnę, bo to szkoda. Po prostu, nienawidzę. Albo ludzi, którzy specjalnie nie przychodzą do kina, bo o trailery to nie musimy się spieszyć. Przychodzą na przykład w dziesiątej minucie filmu i się no przepychają. Tak. O, no to są wszystko złe zjawiska. Naprawdę to wy wyciągnęłaś najgorsze takie. Dlatego trzeba mieć wyliczone dokładnie, kiedy się zaczynają reklamy, ile trwają. Ale ja i się na przykład lubię na oglądać trailery. trailery. No Nawet właśnie, coś jest w trailerach. Po raz dziesiąty, no ja nie lubię, po ra nie, więc... po poza na przykład taką Voltą, którą widziałam chyba trzy czy 4 razy trailer w kinie i za każdym razem z równym y impetem wybijam sobie dziurę w czole facepalmem, nie, bo jest tak żenujący trailer Wolty nowy film Machulskiego. No wiem, i ten film nie jest gdzieś ponoć... Eee. Nie, nie. nie, ale ogólnie ja trailerów nie lubię, ja jeżeli chcę obejrzeć trailer, to od tego mam YouTube'a i... A, a to ja to właśnie lubiłem, wystarcza. lubiłem oglądać, ja kiedyś jeszcze był taki program Front Row na Maka i tam były trailery oryginale. Kurczę, to było fajne, nawet pamiętam, że komuś mówiłem za zaety Maka, to mówiłem, słuchaj, masz tu trailery tak fajnie w takiej aplikacji. Nie wiem, a to co kto lubi, no, to znowu mówimy o gustach. A, no to są ja, wo, ja wolę, ale... ja wolę wo, słuchajcie, ja wolę trailer niż szukałem ja troszkę do prania, no. wiesz Nie, ty w ogóle jesteś ja zawsze wyliczony. Ja wiem dokładnie w którym kinie, kiedy, ile trwają reklamy, więc wiesz. To... Dlatego ja nie chodziłem ja, do... Normalnie z, z tym, z zegarkiem w ręku sprawdzałem Zaszy, trwają reklamy, w trwają reklamy w moviekinie, w Cinema City, w tym, jeszcze w dawnym Silver Streetie, jak jeszcze był, to też miałem wyliczone i nie chodziłem nigdy na, na reklamy, po prostu. Coś tam ja lubię, opowieść, tak? mnie na przykład urzekł, no tam trailer jak trailer, ale właśnie zapowiedź tego nowego Blade Runnera, o ile jestem bardzo sceptycznie nastawiona do tego filmu, tak ta muzyka, która już ci wjeżdża i dudni tak monumentalnie w kinie, no to to robi. Na komputerze to nie robi wrażenia obejrzenie tego trailera, ale już w kinie, jak ci wjeżdża ten synth pop. O mój Boże, no myślałam, że się popłaczę z radości, tak? Bardzo uwielbiam sy synt pop i tę te, te muzykę lat 80. Fantastycznie, niech tego Wangelisa jeszcze więcej będzie. No dotknęłaś ważnego tematu, że na w kinach przede wszystkim rządzi. Jak jest dobre kino, to to jest właśnie ten taki duży szał. Ja też właśnie to bardzo doceniam. No ale dzisiaj mamy w ogóle bardzo kulturalny odcinek, chciałam zauważyć. Nie wiem, czy też dostrzegliście tą na pewną regularność tutaj. Dużo kultury. Tak, w końcu nadrobili, nadrobi, nadrobiliśmy. Następny taki odcinek za trzy miesiące. <głos> nie, no, teraz jest tyle dobra kulturalnego, że chyba coś się znajdzie, nie? Jeszcze. Okaże się. Tak. Czy jeszcze A... co, co, co robimy w ogóle z tym odcinkiem? Piotrze, nie prowadzący? chodźcie do kina w weekendy. Ja Myślę, że możemy spokojnie. Co nie chodźcie do kina w weekendy. Będzie dobrze. Tak, chodźcie w środę, najlepiej ewentualnie. W nie, no weekendy są straszne, środy też są słabe wieczorem, bo w środku no są, promocje są e, i jest e, dużo ludzi. Ale jest niewyższa, i to jest nie w porządku. Dlaczego weekend ma być droższy, nie? Ten sam hmm. produkt jest droższy. Hmm. To, jest, to jest jedna z tych słabych rzeczy. Albo możecie chodzić na przykład w Warszawie z Kino Atlantic, które puszcza e, multiplexowe filmy, a nie jest Multiplexem jest kinoteka, mm -hmm. jest e, Kino Luna, ale tam w Lunie nie ma multiplexów. Właśnie było, a, Ten, ale, było takie kino w tym. Ale kinoteka jest mm -hmm. spoto, spoto w wyborami Atlanty, które tak, jest blisko. Tak, tak. Są dwa takie, bo one puszczają normalne filmy takie właśnie z multiplexów, ale są a tańsze bilety. No i też dużo, dużo fajniejszych ludzi. Te kina są mniejsze znać, i jakby nie wiem czy to, czy to moje odczucie, ale kultura jest trochę wyższa. Ja, ja w ogóle mam, mam wrażenie, że... Ja czy ja, ja nie chodzi na to wrażenie. Ja bardzo lubię w ogóle, jak się rozwijają małe miejscowości i ten. Jakoś jestem, jestem zwolnikiem tego i właśnie te ośrodki kultury, w których często są kina, są wspaniałe tak naprawdę i warto je odwiedzać. Tak Ale niestety już ich jest coraz mniej no bo... i nie, nie rozwijają się tak bardzo. No wiem, bo są nierentowne często. U mnie, często. Na przykład u mnie kino w Jezefowie, no. które było swego czasu, już nie ma. Jest... Po prostu go nie ma. Została kinoteka która no bo nierentowne są. no bo, bo ludzie łażą do multiplexów i płacą tą chorą sumę, są chore sumy weekendy, no niestety. A ja jestem zwolennikiem takiego no. równo, zrównoważonego rozwoju, bym powiedział, żeby wszystkie regiony tak fajnie się małe też rozwijały. No ale to, nie mam na to wpływu niestety, jak kino nie zarabia, no bo mam bardzo mało projekcji i mało ludzi przyjechać. Jestem ciekaw w ogóle, ja zrobię eksperyment i pójdę właśnie do tego mojego kina w mieście i zobaczymy co tam się dzieje, ile tam osób przychodzi i tak dalej. Mm. Powspieram troszeczkę, no. No bo może coś... <głos> pewnie nic nie da, że tam pójdę do tego Dobra. kina, no ale... Ale już koniec gier na no dzisiaj, już nic nie mówimy, koniec podcastu, tak? A, a co no, chcesz no jeszcze Ja Chciałem no, o tej chyba prostu... rudzy, ale, ale jeszcze w chciałem okay. dłużej pograć. Nie, dłużej chciałem pograć, może na certeku już będę grał, będę miał... Może telewizor postawię bokiem i w ogóle będzie dobrze. Ja nie wiem, po co chcesz telewizor postawić, To ma... bo mam jeszcze crt -ta. no, Tak, no, o po... tym będzie mowa na pewno. Tak, to będzie jako, to jest jako zapowiedź y, tego, na kolejny podcast. O. Ja, ja, ja totalnie nie wiem, po co chcesz to robić. Ja grałem normalnie i miałem PNR, no ale to jest... Na GameCube? nie. Na GameCube grałeś? Mhm. Nie nie ale mam. Ale na tym monitorze 4 na 3 grałeś pewnie. No właśnie, a ja mam 16, No TV. Oczywiście. No. A na, na jakim innym? No tak, ale właśnie. Ja... Na CRT u 4 na 3, a nie na, na jakimś innym, na prawilnym CERTEKU. <grym> znaczy nie, ja będę miał a prawilnego, tylko go jeszcze nie mam, a teraz musiałbym położyć na boku, żeby było dobrze. Ale to w kolejnym odcinku. <grym> coś jeszcze chcesz ten, a może tam coś chce dorzucić jeszcze. Nie. Nie, maluję paznokcie. A nie, Jezus, ile, teraz, ile można, no już bez zmywa. przesady. Teraz zmywa Teraz zmywaj, znowu. Tak, teraz zmywaj, <głos> będzie e, Dobra, słuchajcie, to bardzo byśmy was zachęcali do komentowania. E, ostatnio widziałem się, pojawił komentarz na temat e, Nintendo Castu e, i tak jak napisałem na tam, tam pod komentarzem, że z Jadkiem bardzo byśmy chcieli zrobić, a niestety zebranie naszej ekipy w odpowiedni sposób, znalezienie odpowiednich tematów na temat Nintendo byłoby ciężkie ostatnio, bo jest tak duże rozwarstwienie naszych projektów różnego typu, że ciężko się złapać, więc na chwilę obecną Nintendo Cast jest taki trochę w zamrażarce, nie? Eee, oczywiście zachęcamy was do subskrypcji w iTunes, subskrypcji w Podetkaście i we, we wszystkich waszych tam aplikacjach podcastowych. Eee, komentarze w iTunes też by nam się bardzo, bardzo przydały i byśmy was prosili o, o komentowania oczywiście tam z gwiazdkami, najlepiej z pięcioma. Eee, I w lajki na Facebooku, bo Hubert bardzo chciał lajki na Facebooku jak zwykle. Tak, tak, tak. tak. No, to by było właściwie na tyle w 53 odcinku. Ja bardzo dziękuję mojej przesudownej ekipie, czyli Ani, no Dominikowi i Hubertowi. No, cześć. Za, za, za, za przybycie. Dzięki, dzięki. No i oczywiście standardowo słyszymy się za tydzień w następnym odcinku. W odcinku, w którym niestety już nie będzie mnie, bo będę na urlopie. I mnie nie będą inni. Ta incepcja po no, prostu. Nie nie będzie o Nintendo, więc macie, macie spokój na chwilę. Na, na, przez Nic dwa nie będzie na działało na Switchu. <grych> nic nie, tak, nic nie zadziała. Ale będę odrywał gry z, z, ze Switcha nowe, więc będzie, jak wrócę, będziecie, wiecie, bombardowani. Ale ja mogę Gamecuba wyciągnąć, brak. więc będzie Nintendo. Ta, da da. Tylko retro. Ono jest takie lepsze, bo jest retro. A właśnie, czy Wita już jest <laughs> retro, skoro umarła? Tak, jest retro. No dobra, to coś dla mnie. <laughs> Dzięki bardzo i do usłyszenia już za tydzień w 54 odcinku podcastu Gierkowcy. Cześć. Pa. No, cześć.